MOLIUM Z ŻYCIA MOLA KSIĄŻKOWEGO Rozdział 25 Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji literackiej, a tak naprawdę inspirowanej książkami tylko albo aż, gdyż choć wiele umieszczam w tej audycji wrażeń z lektury, takich właściwych wrażeń z lektury, jak mi się jakieś poszczególne książki podobały, co myślę o różnych autorach. Tak również jednak sporo miejsca w Molium dedykuję przemyśleniom, do których te książki mnie zainspirowały, rzeczom, z którymi mi się kojarzą. Traktuję te książki jako właśnie takie inspiracje jako takie stymulatory myślenia stymulatory refleksji w różnych obszarach w obszarach filozofii w obszarach rozwoju osobistego, rozwoju duchowego, w jakichś tam tematach życiowych, różnorakich takich, czy przyjemnych nawet czasem, jakichś technicznych. Hmm. Sporo tego, sporo dygresji i poprzez to Molium jest właściwie w moim odczuciu taką hmm, nieco bardziej nietypową audycją literacką, rzekłbym. w sporej mierze również Składa się na to fakt, iż dla mnie osobiście ta audycja jest również rodzajem głosowego pamiętnika. Takiego nośnika moich wrażeń, który ma je utrwalać na moje własne potrzeby, jeżeli bym sobie chciał do nich wracać w przyszłości niejednokrotnie, jak również i na potrzeby potomności, która byłaby zainteresowana, na potrzeby osób również, interesujących się książkami, które chciałyby poznać odmienny punkt widzenia, zdanie jeszcze jednej osoby na temat danej książki czy autora. Hmm, więc mulium. Tyle słowem wstępu. A dziś 25. rozdział, w którym będę kontynuował temat rozpoczęty poprzednio, czyli postać Richarda Stallmana na bazie m.in. jego zbiorku esejów Wolne Oprogramowanie, Wolne Społeczeństwo. Hmm. Richard Stallman. Dziś ciąg dalszy oraz również... A, przypomniałem sobie, czy, czy, będzie dzisiaj, czy będzie dzisiaj wiersz? Hmm, to jest w ogóle pytanie, czy będzie dzisiaj wiersz. Tak, będzie dzisiaj wiersz. Tak, przypuszczam, że mam coś przygotowanego w zanadrzu. Dla wszelkich miłośników poezji, czy również dla mnie, hmm. jako że lubię sobie te wiersze przypominać, jak wspomina mnie rzadko, z mojego własnego, gdzieś tam przeszłego dorobku i umieszczam je aktualnie na końcu każdego rozdziału tej audycji, hmm. jako taki rodzaj smaczka. Ale przejdźmy do rzeczy, do właściwego, dzisiejszego tematu, kontynuując zagadnienia w miejscu, w którym skończyłem je poprzednio. Poprzednio skończyłem na temacie prawa autorskiego i patentowego. Wcześniej, nadmieniając, iż Richard Spallman nie ogranicza się właściwie do przestrzeni wolnego oprogramowania, czy oprogramowania komputerowego jako takiego. Początkowo mogłoby się tak wydawać, że jego postulaty są osadzone przede wszystkim w przestrzeni informatycznej. Dotyczą programów komputerowych i generalnie o to w tym wszystkim chodzi. W praktyce jednakowoż, jeżeli zgłębić bardziej różnego rodzaju prelekcje, które Richard wygłasza, jakieś przemówienia, może wywiady, czy jakieś jego prace i inne gdzieś publikowane eseje, artykuły, to rychło można zdać sobie sprawę, że Richard zatacza znacznie szersze kręgi, prezentując różnorakie aplikacje swojego świata poglądu, różnorakie zastosowania, dopatrując się tych samych rzeczy w różnych przestrzeniach tematycznych, i wskazując propozycje ich hmm, rozwiązania, naprawienia, żeby to wszystko wyglądało znów etycznie, żeby to było czyste, żeby to było w porządku, takie fair, żeby nam służyło wszystkim tak naprawdę, a nie iluzorycznie, prawdziwie wiązając nam, wiążąc nam ręce za naszymi plecami. Hmm. Więc jakie to kręgi inne tematyczne, szerzej zataczane u Richarda. A no, między innymi właśnie wspomniane prawo autorskie, czy prawo patentowe. Cała kwestia przemysłu książkowego, przemysłu drukarskiego. Hmm. Książki, czasopisma, również przemysł muzyczny, czy jakakolwiek inna działalność artystyczna. Hmm. Istnieją na sieci interesujące prolekcje, w których Richard przede wszystkim koncentruje się na tych tematach, zupełnie odmiennie od najpopularniejszych, najłatwiej dostępnych prolekcji na temat właśnie tych chociażby czterech wolności, oprogramowaniu komputerowym i tego wszystkiego, o czym mówiłem w pierwszej części Molium dedykowanego Richardowi. Prawo autorskie, prawo autorskie i prawo patentowe. Może zacznijmy od prawa autorskiego. Hmm. Prawo autorskie jest takim konceptem dosyć kontrowersyjnym, które generalnie co robi to tak jak gdyby zamraża daną książkę przez jakiś tam okres czasu. Jeżeli książka jest wydawana, powiedzmy hmm, jesteś autorem tej książki i wydajesz ją poprzez jakieś wydawnictwo, to prawdopodobnie to właśnie to wydawnictwo przejmie od Ciebie prawa autorskie do tej książki oraz je sobie zamrozi dla siebie i tylko dla siebie. Na x tam czasu, na szereg lat. Szereg lat to tak niepozornie brzmi. Tak naprawdę mamy do czynienia z dość długim okresem czasu, w którym co ważne, nic nie może się książce stać bez wiedzy tego wydawnictwa. Czyli innymi słowy prawa do tej książki ma tylko to wydawnictwo, tylko ono może ją wydawać. Um, hmm. nie można właściwie legalnie nabyć tej książki jakimikolwiek innymi drogami, jeżeli wydawnictwo to takich dróg nie dostarczy, nie zapewni. Nie można właściwie nic z nią zrobić, nawet nie można jej przetłumaczyć legalnie, nie można czasem pojawiają się głosy, że nawet nie można jej przeczytać na głos w formie audiobooka. To trochę się kojarzy ze sprawą um, hmm napisów do filmów. Te prawa autorskie to taka, taka dosyć kontrowersyjna rzecz i hmm, na swój sposób niepokojąca. Niektórzy z nas bowiem pamiętają incydent, jaki wyrósł wokół napisów do filmów swojego czasu na to temu. Przecież tak bardzo popularna kwestia programy typu NAPI Projekt czy QNAPI czy inne, które czy jakieś różnorakie serwisy strony internetowe, na których można było znaleźć po prostu napisy do filmów anglojęzycznych, czy obcojęzycznych, żeby można było sobie te filmy oglądać, czy to napisy, czy seriale, napisy do filmów, czy seriali, więc um, hmm, niby taka niepozorna rzecz, która przecież bardzo służyła wielu ludziom, a jednak w którymś punkcie ktoś się do tego przyczepił właśnie na kanwie tak zwanych praw autorskich. Zupełnie dla mnie było to zaskoczeniem, żeby aż tak się przyczepić. No niesamowite. Z podobnym incydentem zresztą mieliśmy do czynienia nie tak dawno temu, kiedy, kiedy czołowi lektorzy amatorskiej sceny lektorskiej w Polsce gdzieś tam odeszli, zmienili profil swojej działalności w związku z pewną burzą w cudzysłowie, która się pojawiła na horyzoncie. Komuś się po prostu nie spodobało, że są jakieś osoby prywatne, które, którym chce się nagrywać książki non-profit, czyli bez czerpania z tego korzyści, e, robiąc to za darmo, bezinteresownie, gdzie oni się tak naprawdę e, Osoby, którym się to nie podobało, prezentowały taki pogląd, że to godzi w ich interesy, godzi w interesy wydawnictw. To, że ktoś, jakaś osoba prywatna nagra książkę, która na przykład gdzieś tam jest sprzedawana i inni muszą za nią zapłacić, to tutaj dostajesz ją o zgrozo za darmo w formie audiobooka, gdzie za komercyjnego audiobooka też trzeba zapłacić i tam mnóstwo pieniędzy się wkłada w produkcję tak się próbują wybierać te wydawnictwa, czy różne takie firmy, tak, tak, taką narrację próbują prezentować, żeby odsunąć uwagę twoją od tego, że nie ma jednocześnie miejsca w ogóle na taką działalność, hmm, właśnie non-profit, społeczną inicjatywę, gdzie po prostu robisz coś dla innych bezinteresownie własnym sumptem. Dlaczego jedno z drugim nie może koegzystować w zgodzie? Czy naprawdę nagrywanie audiobooków takie, takie amatorskie, nazwijmy to w ten sposób, na własną rękę, zniszczyłoby przemysł książkowy? Komercyjne audiobooki, które się sprzedaje? Czy może wręcz odwrotnie, gdyż sporo jest głosów tego typu, że taki amatorski audiobook może wręcz zachęcić kogoś do zakupu papierowej książki. Hmm. Już nie wspominając przecież o całej reszcie argumentów, gdzie to jest szeroki temat, szeroka dygresja, typu, że takie nagrywanie społeczne inicjatywą takiego przeciętnego człowieka, osoby prywatnej, znacznie znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że jakaś książka w ogóle, w ogóle pojawi się w formie audio w przestrzeni, podczas kiedy, jeżeli w ogóle pozbawić się tej możliwości, jakby zabronić ludziom nagrywania i publikowania audiobooków na własną rękę, to będziemy dostawać bez względu na to, jak dobrej jakości tylko część, bezkonkurencyjną część tych książek, którą wydawnictwa zdecydują się wypuścić na rynek. I to będzie jeszcze wykonanie jedno, które te wydawnictwa wybiorą. A przecież mamy pod ręką cała mas całą masę alternatyw. Ktoś może nagrać to lepiej. Ktoś może nagrać to inaczej. Doświadczenie z amatorskimi lektorami audiobooków w Polsce pokazało wyraźnie, wystarczająco dobitnie, że Amatorzy, tak zwani, mogą bardzo przypaść do gustu masom wielu, wielu ludziom. Do tego stopnia, że kiedy ta burza wokół audiobooków się pojawiła, to, to szereg ludzi, społeczność cała stanęła murem, czy była gotowa stanąć murem za, za czołowymi lektorami, czy jakoś ich próbować motywować, podbudować, pomóc po prostu, wspomóc w tej całej sytuacji, żeby jednak nie rezygnowali, żeby jednak znaleźć jakieś wyjście, rozwiązanie. Tak bardzo społeczność była tym zainteresowana. To wyraźnie pokazuje, na co jest popyt i, i jakby, jakby zabraniając ludziom tego, czym są naprawdę zainteresowani, moim zdaniem, robimy coś nie tak. Czy <głos> system robi coś nie tak po prostu. Stawiając na pierwszym miejscu biznes, a dopiero na drugim realne, rzeczywiste potrzeby ludzi. Hmm. gdyż tak zwane interesy wydawnictw nie, nie skreślają faktu, nie mogą skreślić faktu, jak wielkim zainteresowaniem cieszyły się, cieszyły się te amatorskie audiobooki. Ja więcej o tym opowiadam w specjalnym, dedykowanym rozdziale Molium, więc dzisiaj nie będę wchodził tak bardzo w tą dygresję, nie będę tego pogłębiał. Powodem, dla którego wspominam o tym jest fakt, iż znowu u podstaw tej, tego całego zamieszania wokół audiobooku, wokół pewnej pozytywnej inicjatywy, która bardzo dużo wnosiła, robiła różnicę wielu ludziom, tak jak zresztą z tymi napisami do filmów, coś tak oczywistego, powszechnego, użytecznego, pomocnego. Znowu u podstaw jakby całego zamętu wokół tego leży prawo autorskie, które okazuje się, że znowu spowodowało coś takiego, że się po prostu ludziom odbiera pewną, tą właśnie dodatnią wartość, która tak bardzo służyła tym ludziom, która służyła tak wielu, to się stało wręcz takim odruchem, sięganiem po napisy na przykład do filmów, ściąganich i kto komu krzywdę robił. To jest niesamowite. Ktoś gdzieś napisał, kiedy śledziłem ten temat, że niedługo to już będą się czepiać nawet bibliotek na bazie tych właśnie praw autorskich. Mogłoby dojść do tej takiej Parodii wręcz. Hmm. Hipotetycznie. W każdym razie, te prawa autorskie, hmm. prawa autorskie istnieją teoretycznie po to, żeby bronić interesów autorów. Teoretycznie, gdyż w praktyce okazuje się, że wcale niekoniecznie musi tak być. Przykład. Richard opisuje hmm. jeden z przykładów, w którym. Pewien autor, bodajże science fiction gatunku, um, poczytny autor, miał kontrakt z wydawnictwem polegający na tym, że na czas wydawania książki przez to wydawnictwo, jego książki, prawa autorskie będą do tej książki należały do wydawnictwa, ale kiedy pewien okres czasu się skończy, to czy raczej nie tyle okres czasu, co kiedy skończy się nakład, kiedy wydawnictwo stwierdzi, że już więcej nie chce tej książki dodrukowywać i wypuszczać więcej na rynek, to te prawa autorskie zostaną zwrócone autorowi. Więc taki był układ. I teraz okazało się, że faktycznie nadszedł taki czas, kiedy kiedy książki już nie było w druku, nie można było jej nigdzie dostać, było to wybitnie, wybitnie trudne. I autor tej książki począł otrzymywać sporo listów, sporo sygnałów od fanów, że jest ta trudność w zdobyciu jego książki, czy książek, i proszących jego o to, żeby tą książkę im dostarczył, czy może znałby jakiś sposób, czy wiedziałby, gdzie można ją jeszcze w ogóle dostać. Gdyż oni byli ciągle nią żywo zainteresowani. Autor, wiedząc, że wydawnictwo już tej książki nie wznawia, nie jest zainteresowane, był jak najbardziej chętny wydrukowywać ją własnym sumptem i po prostu dostarczać fanom. To było w jego interesie, przecież skoro byli ludzie ciągle żywo zainteresowani jego twórczością, to było w jego interesie zapewnić im dostęp do jego książek, skoro wydawnictwo nie chciało, nie było już tym zainteresowane. Więc no, autor się ucieszył, że będzie mógł to zrobić, skoro skoro Wcześniej co prawda nie mógł, bo nie miał praw do tej książki, no ale skoro nakład wydaje się już wyczerpał, no to zgodnie z umową prawa autorskie powinny zostać z powrotem przeniesione na niego, więc zwrócił się do wydawnictwa w tej sprawie. I co się okazało? Okazało się, że wydawnictwo odmówiło przyznania, że nakład się wyczerpał. Przez to nagle ten autor stał się bezsilny. Miał związane ręce. Nic nie mógł właściwie zrobić ze swoją własną książką. Praktycznie sytuacja taka patowa, gdyż ani on nic nie mógł zrobić, ani książka nie była dostępna w praktyce, być może nawet w ogóle nigdzie dla fanów. A wydawnictwo umyło ręce. My, my nie damy tego innym, ale nie pozwolimy też nikomu innemu. Hm. Czyli jeżeli już ktoś ma komuś dawać czy robić coś dobrego, to tylko my. A i nikt inny nie będzie robił na tym pieniędzy, nie będzie stosowany. To jest takie paranoiczne, yy, paranoiczne obawianie się konkurencji. To Dla mnie osobiście ja widzę w tym zdecydowaną przesadę. Jednakowoż faktem jest, iż rezultatem tej sytuacji jest fakt, że hmm, nie mamy do czynienia z dobrem publicznym w praktyce. Wręcz przeciwnie. Ta sytuacja nie służy. Prawo autorskie w tej anegdotce nikomu nie służy. Wręcz przeciwnie, jest wykorzystywane w niecnym, nieetycznym celu zagarniania wszystkiego dla siebie, zamrażania dla siebie monopolu. Czy poprzez samą nawet niedbałość, egoizm, jakkolwiek nazwać, nie mamy do czynienia, mamy do czynienia z zatrzymaniem tego, tego łańcuchu dobra, że tak powiem. Czyli mamy coś dobrego w przestrzeni i powinno to być dostępne dla ludzi gotowych za to zapłacić, podkreślam, a się okazuje, że nie możemy kontynuować tego procederu. Z audiobookami jest dokładnie tak samo generalnie, gdyż, tak jak powiedziałem wcześniej, wydawnictwa wybierają same, ale jest mnóstwo książek, których już nie wybiorą, nie są zainteresowane ich wyborem, żeby wydać je w formie audiobooka. Istnieje natomiast szereg osób, które bardzo chętnie by te książki przeczytały, na głos je publikowały, nawet za darmo. Ale jeżeli wiąże się im ręce, grożąc jakimiś sankcjami prawnymi, że oni będą łamać jakieś prawa autorskie, godzić w jakieś interesy wydawnictw, które przecież same nie są zainteresowane. Co to za etyka? Wydawnictwo nie jest zainteresowane wydaniem czegoś, ale będzie się burzyć, że ktoś inny to zrobił. To brzmi, brzmi zupełnie paranoicznie, absurdalnie. Więc, um, więc poprzez taką sytuację wiele tracimy zdecydowanie, moim zdaniem obiektywnie. I, hm, ta anegdotka, którą przytoczyłem z autorem powieści Science Fiction, zaskoczyła Richarda, dlatego że ów autor, co wydaje się zrozumiałe po wysłuchaniu tej anegdotki, postulował bardzo, znaczy dosyć krótki, stosunkowo relatywnie krótki okres prawa autorskiego. Gdyż zastanawiano się nad tym, to był taki panel dyskusyjny, w którym Richard uczestniczył, na którym zastanawiano się, jaki można by zaproponować nowy okres trwania długości praw autorskich do danej książki. Czyli ten okres czasu, przez który już bez względu na decyzję wydawnictw, bez względu na ten wyczerpany nakład, czy on się wyczerpie, czy nie, okres czasu, po którym prawa autorskie znikają i książka przechodzi do tak zwanej domeny publicznej, czyli można z nią w tym momencie robić wszystko legalnie. Można ją sobie wydawać własnym sumtem, można ją tłumaczyć, to jest w ogóle świetna sprawa, że przecież jest szereg książek, które nie znalazły się na przykład na polskim rynku, bo nie było wydawnictwa chętnego do przetłumaczenia. Ale znowu, okazuje się, że wydawnictwa nie muszą być wcale takim głosem ludu, że tak powiem, głosem społeczeństwa. Pomimo faktu, że wydawnictwo nie jest zainteresowane przetłumaczeniem jakiejś książki na język polski, to może się okazać, że będzie sporo osób w Polsce, które bardzo by chciały przeczytać tę książkę po polsku. Inaczej rzecz ujmując, decyzje wydawnictw nie muszą odnajdywać odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie faktycznym wśród czytelników. Świetnym przykładem są tu książki Dolores Canon z przestrzeni rozwoju duchowego, Zjawisk paranormalnych, parapsychologii, ufologii, ezoteryki, chociażby których to książek jest całkiem sporo. W Polsce zostało już wydanych tylko kilka pozycji i to pierwszych takich archaicznych dosyć z samego początku twórczości Dolores. I na tym się skończyło, z tego co mi wiadomo, na mój aktualny bieżący stan wiedzy, na tym się skończyło, urwało nie wiadomo dlaczego właściwie, podczas kiedy hmm, to jest takie lizanie loda przez szybkę, narobienie komuś apetytu i odcięcie od wszelakich możliwości. Dlatego, że jeżeli ktoś zagustował w twórczości Dolores, to te kilka książek wydanych w Polsce to jest zaledwie początek, zaledwie wierzchołek góry lodowej. Tam jest znacznie, znacznie więcej fantastycznych treści, które mogłyby z pewnością zainteresować polskiego czytelnika. Odnajdu odnajdującego treści wartościowych w tych początkowych książkach. Czyli każdemu, komu spodobały się te pierwsze książki, zdecydowanie mogłyby się spodobać następne, moim zdaniem. Hmm. Prawdopodobnie nawet znacznie bardziej. No ale niestety nie mamy takich możliwości, gdyż z jakichś powodów zdecydowano się tych książek w Polsce nie wydawać. Niemniej jednak możliwe, że znalazłby się osoby, które byłyby gotowe nawet na zasadzie wolontariatu przetłumaczyć te książki na język polski i gdzie się publikować. Czy, czy to odpłatnie, czy nie, odpłatnie. Bez względu na to, czy jakieś wydawnictwo było tym zainteresowane, czy nie. No ale tutaj przeszkodą jest oficjalna, oficjalne stanowisko prawa prawa autorskiego w tym przypadku, gdzie, gdzie to by było po prostu nielegalne. Znowu ktoś by, ktoś by miał pretensje, rościł sobie pretensje do tego, że następuje godzenie w jakieś interesy i tak dalej i tym podobne. No ale faktem znowuż jest to, że godzenie, nie godzenie, interesy, nie interesy, a my nie mamy, jak nie mieliśmy tych książek dostępnych po polsku, tak nie mamy podczas kiedy moglibyśmy mieć łatwo, gdyby tylko nie wiązano ludziom rąk. Ja niedawno słyszałem o i być może opowiem szerzej o tym, w którymś z następnych rozdziałów Molium, o osobie, która właśnie, o jednej z takich właśnie osób, które własnym sumptem zdecydowały się tłumaczyć książki, czy, czy opowiadania niedostępne na polskim rynku z gatunku science fiction, z domeny publicznej. Właśnie z tym, że ta osoba zdecydowała się robić to w bardziej komfortowy dla siebie sposób, czyli wybierając pozycje z domeny publicznej, takie, do których nikt nie może się przyczepić, że ktoś je tłumaczy samodzielnie i sobie samodzielnie publikuje te tłumaczenia, na przykład w internecie. Efektem tego jest, że faktycznie społeczność może na tym profitować. I, I to jest piękne. Pamiętajmy jednak o tym, z jak dużą stratą mamy do czynienia, mówiąc o domenie publicznej, która, która gdzieś tak naprawdę rozpoczyna się dopiero od 100 lat temu, czy coś w ten deseń. Czyli można, można dotykać książek, można używać książek, ale tylko tych, które zostały wydane 100 lat temu około, już tak dokładnie nie wiem teraz, ile to wynosi ten okres ale jest to dosyć spory okres czasu, wystarczająco długi, żeby mówić o książkach, które są w mniejszym lub większym stopniu już archaiczne, już przetatowane. Co nie znaczy, że mniej wartościowe. Tam możemy napotkać wiele jak najbardziej wartościowych, czy ponadczasowych nawet treści. Niemniej jednak nadal równolegle wiele tracimy, mając związane ręce względem całej reszty. Tak jak na przykład z książkami Dolores. Jeszcze, jeszcze to niebotyczne obostrzenie, że nie tyle prawa autorskie do książki, co jeszcze nawet same tłumaczenia tych książek potrafią przedłużać te nieszczęsne okresy praw autorskich, w których, podczas których nie można nic z książkami zrobić. Czyli um, może być nawet książka, która została napisana w XIX wieku, przez jakiegoś autora obcojęzycznego, ale jeżeli została wydana w języku polskim hmm, stosunkowo niedawno, niedawno przetłumaczona na polski, to, to nadal nie można nic z nią zrobić, pomimo faktu, że jest to pozycja XIX wieczna. To jest bardzo smutne i bardzo, bardzo takie ograniczone, ograniczone myślenie, niepraktyczne. To jest przykład postawy, która nie ma na pierwszym miejscu dobra publicznego, tak naprawdę. Pod przykrywką ochrony interesów autorów, czy wydawców, może bardziej, mamy do czynienia z procederem, który w moim odczuciu bardziej nas ogranicza, niż nam służy. Hmm. I Richard przygląda się temu procederowi i proponuje pewne postulaty, nowe postulaty, co można by zrobić w tej materii, żeby sytuacja wyglądała lepiej, żeby wreszcie zaczęła wyglądać zdrowo. Jednym z tych postulatów jest skrócenie właśnie tego okresu czasu prawa autorskiego, gdyż paradoksalnie okazuje się, że organy prawne, oficjalne, różnego rodzaju zrzeszenia, stowarzyszenia grupy próbują ciągle i próbują przedłużać tylko długość trwania tych praw autorskich. Tylko po to, żeby właśnie zapewnić monopol wydawnictwom na robienie biznesu na danych rzeczach. Skrócenie, skrócenie okresu praw autorskich to nie jest jedyny postulat zresztą. Pozostałe postulaty brzmią dosyć stycznie do postulatów wolnościowych, które Richard zdefiniował przy okazji oprogramowania komputerowego, czyli podobnie do tegoż znajdziemy i tu postulaty dotyczące zapewnienia ludziom możliwości dzielenia się na przykład legalnego książkami. Czy, czy cytowania tych książek. Hmm. Czego też nie możemy teraz za bardzo zrobić. Co ciekawe, Richard wskazuje na ten nowy przemysł oparty na czytnikach, elektronicznych czytnikach tak zwanych książek typu Kindle i tym podobne, gdzie już w ogóle mamy do czynienia z taką Sytuacją, gdzie hmm, mamy wiele odebranych takich naturalnych swobód, że tak powiem, dotyczących tego, co powinniśmy w ogóle mieć możliwość naturalnie z książką robić. Bo co powinniśmy mieć możliwość naturalnie z książką robić, to powinniśmy na przykład mieć możliwość, według Richarda, anonimowo książkę sobie wypożyczyć lub zakupić. Czyli nie powinniśmy musieć, identyfikować się gdzieś, wpisywać do jakiejś księgi gości, czy, czy legitymować, żeby, żeby książkę nabyć, czy wypożyczyć koniecznie. Chociaż no w bibliotekach mamy te karty, ale generalnie według Richarda powinno to być wszystko tak naprawdę anonimowe. Idziesz na przykład do księgarni, kupujesz książkę i nikt Cię nie pyta o imię i nazwisko. Hmm dalej? Powinienem móc książkę pożyczyć. Pożyczyć na przykład przyjacielowi, żeby sobie też poczytał. Jeżeli mamy na to taką ochotę, powinienem mieć taką możliwość. Powinienem mieć możliwość na przykład odsprzedania tej książki, kiedy sam ją przeczytam, kiedy uznam, że nie chcę jej więcej, że przyda się bardziej komuś innemu, powinienem móc mieć możliwość gdzieś tam przekazania jej dalej. Hmm. Chociażby te swobody. I teraz jeżeli weźmiemy pod lupę kwestie czytników elektronicznych. A, jeszcze dodam, jeżeli kupuję książkę, to jest w ogóle fundamentalne, jeżeli kupuję książkę w księgarni, to powinienem mieć, przede wszystkim powinienem być jej właścicielem. Taka niby oczywista rzecz, że nabywając książkę w księgarni staję się jej właścicielem. Taka swoboda, taka wolność, rodzaj swobody, jedna z tych swobód to jest po prostu możliwość zostania właścicielem książki. I teraz jeżeli spojrzeć pod lupę na, na koncept czytników elektronicznych oraz modelu dystrybucji książek za pośrednictwem tychże czytników i księgarni internetowych za nimi stojących, tych firm czy korporacji, które w tym wszystkim, tym wszystkim zarządzają, to tam odnajdujemy dosyć hmm, ciekawy model na swój przewrotny sposób, który wygląda mniej więcej tak, że ty mając książkę na swoim czytniku, którą zakupiłeś czy zakupiłaś poprzez księgarnię internetową. Hmm, firmy, która stoi za tym czytnikiem, tak jak powiedzmy Amazon za Kindlem czy inne księgarnie za innymi czytnikami, firmy inne, to często jest tak, że ty na przykład takiej książki nie możesz powiedzmy pożyczyć przyjacielowi, nie możesz pójść do znajomego, który też ma czytnik i tej książki mu przekazać, bo znajomy za nią nie zapłacił, więc nie ma prawa jej otrzymać. Taka filozofia. Nie możesz mu jej pożyczyć, nie możesz mu jej udostępnić. Co dalej? Nie możesz tej książki odstrzedać później, jeżeli stwierdzisz, że już Ci dłużej nie jest potrzebna i chciałbyś, chciałbyś przekazać ją gdzieś dalej. Hmm. Ale co najciekawsze w tym wszystkim, nie jesteś nawet Częstokroć nie jesteś nawet jej właścicielem. O czym być może mało kto wie, że tak naprawdę w temacie tych czytników elektronicznych, czytników e-booków, coś się kupuje, to nie tyle książkę, co licencję na jej przeczytanie. Hmm. Być może nawet w niektórych przypadkach mamy do czynienia z licencją na określoną ilość przeczytania. Czy możesz się przeczytać raz, dwa, trzy i nie więcej. Coś takiego. Licencja na przeczytanie książki, ale nawet nie jesteś jej właścicielem. Hmm. To się mi kojarzy z takim konceptem trochę właśnie książek w chmurze. One są gdzieś tam, ale nie na Twojej półce. I pomimo faktu, że masz ten czytnik w dłoniach, trzymasz ten czytnik w dłoniach, to to, co się na nim znajduje, nie należy do Ciebie nawet. Ha. To brzmi bardzo niepokojąco dla mnie i myślę, że obiektywnie bardzo ogranicza tą sytuację. Co więcej, Richard wskazuje jeszcze na inne rzeczy, może nawet bardziej niepokojące pokroju takiego, iż te firmy stojące za tymi czytnikami, za tymi księgarniami internetowymi mają również pełne prawa do tego, by zarządzać twoim zbiorem książek na, na twoim własnym czytniku. W tym również usuwać zdalnie książki z tego zbioru, co już miało miejsce. Zaskakujące bardzo. Zaskakujące jest... Jaką książkę usunięto to zdalnie? Hmm. A był to Ruelowski, bodajże rok 84. coś w tym stylu. Hmm. W każdym razie to taki, to taki, to takie przewrotne. taka ironia losu trochę, ale zdalne usuwanie książek. Hmm. Zawsze to było kontrowersyjne, kiedy Wychodziła na powierzchnię ta kwestia, że firma może coś usuwać samoistnie z Twojego urządzenia, czy to będzie tablet, czy to będzie smartfon, czy to będzie nawet komputer. To ta koncepcja takiego niezależnego w ogóle od Twojej decyzji usuwania czegoś z Twojego urządzenia nawet do dziś budzi poważne kontrowersje wśród użytkowników, wśród ludzi. Hmm. A tutaj jest to jak najbardziej możliwe. Poza tym kwestia tego anonimowego zakupu książek. Jeżeli chodzi o te księgarnie internetowe, to tam oczywiście te firmy stojące za tymi księgarniami doskonale wiedzą, kto, kto kupuje te książki. W cudzysłowie książki, bo znowu kłania się ten koncept bardziej kupowania licencji na czytanie niż samej książki. Więc oni mają, te firmy posiadają bazy danych adresowych czy wszelkich innych danych takich krytycznych, wrażliwych, dotyczących tego, kim są czytelnicy. Czyli wiedzą, kto i co czyta. Hmm. Więc przestajesz być anonimową osobą. Niby to z drugiej strony może służyć faktycznie, obiektywnie, może to służyć użytkownikowi poprzez to, że może się na przykład, może mieć w ogóle miejsce profilowanie sugestii, podsuwanie takiemu człowiekowi propozycji nowych lektur, które z biegiem czasu mogą być coraz bardziej trafione. Gdyż taka księgarnia, śledząc wybory takiego czytelnika, może się uczyć co ten czytelnik lubi. Może się uczyć jego gustu i coraz sprawniej proponować, wskazywać mu nowe pozycje, które mogłyby się mu spodobać. Więc to może być jak najbardziej dobre i to mi się bardzo podoba. Jednakowoż z drugiej strony jednak jest coś niepokojącego w tym, że, że ktoś ma te dane i w każdej chwili jest w stanie zidentyfikować, kto jest czytelnikiem, wiele na jego temat w ogóle powiedzieć na bazie same, samych jego doborów czytelniczych przecież. To jest taka cena, którą płacimy za tą całą personalizację. Podobnie jak w temacie personalizacji wyników wyszukiwania w Google czy w wielu innych usługach teraz ten temat jest dosyć aktualny, dlatego że te nowe systemy operacyjne na smartfonach, nowe Androidy czy inne czy powiedzmy w Windows 10 mechanizm, który również odpowiada za personalizację tego wszystkiego. To wszystko jest oparte na takim koncepcie uczenia się użytkownika. Uczenia się użytkownika, żeby móc jak najskuteczniej, jak najefektywniej mu pomagać, wyprzedzać jego hmm, potrzeby, wyprzedzać jego zapytania, wychodzić mu naprzeciw. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że żeby to miało w ogóle miejsce, to my musimy przekazać coś o sobie tym firmom, zewnętrznym, obcym, innymi słowy, organom, obcym ludziom, których w ogóle nie znamy. I czy to wówczas będzie naprawdę etyczne, czy wszystko będzie z tym w porządku? Hmm. To jest kwestia kontrowersyjna. Wracając jednakowoż do praw autorskich, praw patentowych, jeżeli chodzi o Prawa patentowe to już w ogóle parodia wielka, o czym Richard wspomina, właściwie nie wspomina, on to dosyć analizuje detalicznie, rozkłada na czynniki pierwsze, tak prawa autorskie jak i patentowe, w ogóle ukazując genezę, skąd się wzięły te rzeczy, jakie początkowo miały intencje, bo się okazuje, co ciekawe, że takie chociażby prawa autorskie w Ameryce miały zupełnie inne intencje, ono powstało w zupełnie innym celu niż, niż dzisiaj to wygląda. I ono zostało dopiero gdzieś z biegiem czasu, gdzieś tam przemodelowane, wypaczone, żeby zabezpieczać interesy biznesu bardziej niż, niż służyć ludziom w praktyce. On to wszystko pokazuje, jeżeli temat się ciekawi, to, to o tym w detalach przeczytasz w tych esejach Richarda chociażby. I nie tylko, gdyż możesz o tym również posłuchać w różnego rodzaju prolekcjach Richarda na YouTubie. Szczególnie jeżeli znasz język angielski, to już w ogóle masz otwarty dostęp do szeregu materiałów. Jest sporo, sporo materiałów z Richardem Stallmanem na YouTubie. Hmm. Ale prawo patentowe? To jeszcze większy, jeszcze większy paradoks czy absurd. Znowu wracając do tematu. Hmm oprogramowania komputerowego, gdzie po prostu rezerwuje się już nie tylko jakby prawo do danego programu, co prawo do idei, do pomysłu użytego w tym programie. To już w ogóle niesamowity absurd, dlatego, że taki model, w którym rezerwujemy sobie, kto pierwszy, ten lepszy, prawa do pomysłów, to w którymś momencie rynek zostaje goły. Nie ma już pomysłów, nie ma już narzędzi, z których możemy, moglibyśmy budować nowe pomysły, nowe rzeczy, nowe programy, nowe koncepty, konstrukcje, gdyż wszystkie zostały wykupione, zarezerwowane przez kogoś i tylko wybrani mogą wymyślać nowe rzeczy legalnie, bo mają prawa do określonych pomysłów. Tyle tego słyszeliśmy już nawet gdzie o, o tych różnorakich procesach, procesowaniu się o różne prawa patentowe, jakieś śmieszne w ogóle prawa patentowe do najbardziej esencjonalnych, prymitywnych rzeczy. Richard wskazuje na absurd tego konceptu podstaw w ogóle, że właśnie to może wyglądać w ten sposób i to w istocie wygląda w ten sposób, że, że koncept prawa patentowego nie tyle służy, co wręcz szkodzi, bo dokładnie tak wygląda, że wymyślając coś nowego, ja jako twórca mam coraz mniej narzędzi legalnie dostępnych. Gdyż moim narzędziem już nie jest tylko język programowania, którym się posługuje, ale również pomysły, idee, które zaimplementuję w tym programie, których użyję. Lub, lub zrobię coś na bazie już istniejących pomysłów. I przecież to jest normalne, normalna architektura rozwoju. Normalna, oczywista architektura ewolucji. Używanie już istniejących pomysłów w celu tworzenia ich ulepszonych wersji. Ewolucja. Muszę mieć dostęp do już istniejących pomysłów, żeby móc zrobić, stworzyć coś nowego, coś lepszego. Nie mogę tego robić, jeżeli istnieje prawo patentowe i w każdej chwili ktoś może mi to odebrać. W każdej chwili ktoś może powiedzieć, że, że ma prawo patentowe, ma patent wykupiony na to i ja nie mogę tego tknąć. Chociaż bym nie wiedzieć, jakbym był inteligentny i błyskotliwy, to nie mogę przekazać ludziom mojego projektu, mojej wnieść jakby wartości dodatniej zmiany poprzez to, co bym stworzył, bo ktoś zdecydował, że ważniejsze będą pieniądze. Ważniejszy będzie monopol, żeby mieć coś tylko dla siebie, niż ogólno społeczny profit. Podobnie jest, w ogóle to słowo monopol jest, jest dla mnie wręcz demoniczne, bo ono, ono w praktyce, w praktyce to wygląda tak, że tylko jedna osoba ma prawo do czegoś, do, do danego pomysłu, i, i czy świat, ludzkość zasługuje na, na tylko jedną wersję tego? Wersję jednej osoby, tak jak mówiłem, kto pierwszy ten lepszy, kto pierwszy położy, tak nieładnie mówiąc, łapę na danym koncepcie, ten będzie miał prawo do tego konceptu, a w rezultacie ludzie dostaną tylko ten jeden koncept pod tylko tą flagą. Reszty nie będą mogli dostać. Dokładnie tak jak z tymi audiobookami, dostaną tylko to, co wydawnictwa raczą wydać, głosem lektora, jaki raczą wybrać i nic więcej. A to, że wokół jest mnóstwo utalentowanych innych ludzi, którzy, których praca też by się bardzo podobała innym, to już jest nieważne. Zupełnie się to ignoruje i skreśla. Taki potencjał marnotrawiąc przez to. Ogromny. Ogromny. I tak samo z prawem patentowym. Prawo patentowe to z żywcem jakby wy... jakby to ująć... Um, takie pozbawienie potencjału, inaczej powiem. Wydzieranie go z rąk ludzi. I to, to nie zachęca do tworzenia wręcz odwrotnie. Hmm. Już w ogóle brzmi totalnie absurdalnie. Nie? I... Richard bierze to pod lupę, pokazując, co stało, jakby, jaka intencja stała za, za tymi konstruktami, a jak w istocie to działa i co w istocie robi. On to, jak już mówiłem, dosyć detalicznie, szczegółowo opisuje. Ja zdecydowanie nie opisuję tego tak dobrze, jak on. No on bowiem potrafi to robić bardzo, bardzo esencjonalnie, błyskotliwie, w bardzo taki przystępny, zrozumiały sposób, kompleksowy. Ja bardziej chciałbym tylko to zarysować, bardziej nadmienić, zasygnalizować, o czym on mówi, że w ogóle mówi o tym i mówi niemało o takich ważkich kwestiach, które dotykają każdego z nas. Podobnie zresztą z przemysłem fonograficznym, z przemysłem muzycznym, gdzie on opisuje, jak to wygląda w praktyce, w rzeczywistości, to rzekome wspieranie artystów poprzez kupowanie ich legalnych With. jak to wygląda w rzeczywistości a na ile to jest skuteczne a jaki naprawdę skuteczny model można by zaproponować w zamian co ciekawe jak tak o tym myślę w niejednym miejscu pomiędzy wierszy u Richarda wyłania się taki koncept etyczny taka prawda czy hipoteza, dla niektórych to będzie oczywista prawda, dla niektórych hipoteza, że nie musisz zmuszać innych ludzi do tego, żeby płacili za coś, co im się podoba? To jest bardzo interesujące, że Richard dotyka tego konceptu. Że powiedzmy, są osoby, które są w stanie zapłacić za coś, ale żeby otrzymywać przykład finansowy, nie musimy jakby drenować tych pieniędzy z każdego, włącznie z ludźmi ubogimi, z ludźmi o bardzo ograniczonych zasobach. To między wierszami wypływa ta, to sygnalizowanie tej sytuacji, że, że to jest nie w porządku sytuacja, że zasługuje na na dodatnią wartość w życiu tylko ten, kto ma pieniądze. Hmm. A czym mniej masz pieniędzy, tym mniej zasługujesz. To się do takiego fundamentu sprowadza. I gdzie tu jest istota ludzka i jej niekwestionowana wartość? Gdzie tu jest ta równość ludzi względem siebie? Hmm. Podczas kiedy w istocie nie trzeba nikogo zmuszać. Co też widzimy, co ciekawe, bardzo coraz bardziej być może popularne dzisiaj w postaci różnych projektów, gdzie, gdzie finansowanie tych projektów jest uzyskiwane poprzez właśnie różnego rodzaju dotacje osób prywatnych. Zupełnie niekomercyjne, zupełnie hmm, taka społeczna rzecz i okazuje się, że działa. Zresztą, dlaczego dalej szukać, dlaczego gdzieś daleko szukać, czy gdzieś zastanawiać się nad generalnymi konceptami um, tak zwanego crowdfundingu? Po co? Skoro pod nosem mamy koncept, w którym jeden z lektorów amatorskiej polskiej sceny lektorskiej. Osoba czytająca audiobooki, tu mam na myśli Maco New, sfinansował sobie w całości lub prawie w całości studio nagraniowe w postaci takiego budyneczku osobnego na własnej posesji. Właściwie w ten sposób z dotacji słuchaczy z zewnątrz. Społeczność była na tyle żywa, na tyle zainteresowana, na tyle aktywna, chętna, że sama z własnej woli po otrzymaniu te, takiej propozycji, zarysowaniu takiej możliwości znalazły się osoby, które, które dorzuciły się w, czy to w większym stopniu, czy w mniejszym stopniu I na tyle, że jak najbardziej uzbierała się tam potrzebna suma, już dokładnie teraz nie pamiętam z jaką sumą mieliśmy do czynienia, tam kilku tysięcy czy ile złotych, uzbierała się potrzebna suma i można było wcielić projekt w życie. Czy trzeba było do tego korporacyjnych procedur, czy trzeba było do tego zakładania jakichś fundacji na przykład, czy, czy biznesów. Jak bardzo to było efektywne. Jak bardzo proste. Jak bardzo czyste przede wszystkim, bo nikt nie musiał zmuszać tych ludzi do tego. Hmm to Zagadnienie takiej etyki w praktyce, to jest świetny przykład pokazujący na to, że jeżeli ktoś jest zainteresowany naprawdę czymś i ma możliwości finansowe, to nie jest wcale mało prawdopodobne, że taka osoba w istocie będzie chciała za coś zapłacić, w istocie będzie chciała coś wspierać finansowo. Natomiast mam wrażenie i można odnieść niejednokrotnie takie wrażenie, że próbuje się ludziom wmówić coś odwrotnego, że nie da się wygenerować przychodu finansowego Inaczej, niż tylko poprzez wymuszanie tegoż. Moim zdaniem nic bardziej mylnego. Hmm. Co dalej? Dalej, jeżeli chodzi o Richarda Stallmana, kilka ciekawostek, garść ciekawostek wokół, wokół jego osoby. Otóż w którymś miejscu w swoich esejach nadmienia, że, czy nawet nie nadmienia, co, co opisuje, że on początkowo robił, czy robił biznes, może to za dużo powiedziane, ale, ale zarabiał, bo znalazł pewne drogi zarabiania nowe. Pamiętasz bowiem, jeżeli słuchałeś czy słuchałeś poprzedniej części o Richardzie, to tam opowiadałem o tym, że jednym z jego takich absolutnych pierwszych kroków w realizacji misji, jaką sobie obrał, było opuszczenie dotychczasowego miejsca pracy. Co było podyktowane tym, aby uniemożliwić firmie, uniemożliwić pracodawcy roszczenie sobie praw do jego własnych projektów. Czy takie zachowanie prewencyjne, żeby po prostu mógł robić, mógł faktycznie zrealizować to, co chce, a nie żeby w którymś momencie miał nieprzyjemną niespodziankę, że firma przywłaszczy sobie prawa do jego projektu, który przecież powstał właśnie po to, żeby nikt sobie do tego praw nie rościł, żeby wszyscy mieli do tego prawa, żeby wszyscy mieli do tego swobodny, pełny dostęp. Więc co. Pierwszego Richard zrobił, to opuścił miejsce dotychczasowej pracy po prostu. Przy czym, w związku z tym, że to zrobił, no to pozostał bez, bez źródła utrzymania, więc potrzebował sobie wykombinować nowe metody, w jaki sposób mógłby cokolwiek zarabiać, na szczęście mu się udało i co ciekawe, on to zrobił w taki dosyć kreatywny, błyskotliwy sposób, gdyż um, powiedzmy, wspominałem już o tym w poprzedniej części Molium, pomimo faktu, że publikował swoje programy komputerowe za darmo dostępne dla każdego chętnego na publicznie dostępnych, otwartych serwerach internetowych, to nie każdy wówczas miał dostęp do internetu. Co za tym idzie nie każdy mógł skorzystać z tego darmowego dostępu do tych programów, więc część użytkowników żywo zainteresowanych tymi programami, którzy nie mieli tego dostępu do internetu, zgłaszali się do Richarda z zapytaniem, czy byłaby możliwość, żeby dostarczył im te programy na jakichś tam, powiedzmy, taśmach, czy dyskietkach, czy płytach później. No i faktycznie Richard zaczął jakby był chętny to robić i wręcz dopatrzył się w tym możliwości już takiej pierwszej, żeby jakiś przychód finansowy generować, po prostu pobierając jakąś za to opłatę. To jest świetny przykład takiego etycznego biznesu, biznesu w duchu wolnego oprogramowania, czyli biznesu, do którego nikt nie jest właściwie zmuszany czyli osoba, która pobiera sobie ten sam program, za który ktoś inny płaci, żeby mu Richard wysłał płytkę czy taśmę, to osoba, która pobiera ten sam program z serwera internetowego za darmo, nie jest piratem, nie jest określana, że popełnia przestępstwo. Można i tak, i tak. I co ciekawe, do dzisiaj, Richard pisze, że do dzisiaj, kiedy już mamy internet tak powszechny, do dzisiaj jak najbardziej są osoby, które które zamawiają w fundacji założonej przez Richarda Fundacji Wolnego Oprogramowania, zamawiają płyty z oprogramowaniem, doskonale wiedząc, że mogłyby przecież te płyty ściągnąć z internetu, za darmo. Ale zamawiają te płyty, czy to dla wygody, czy to dla samego takiego faktu, że świadomości, że w ten sposób wspomogą ten ruch, że w ten sposób wspomogą tą inicjatywę, promowania, zabezpieczania wolności, i etyki. Jest wiele osób na tym świecie, które uważają to za słuszne i uważają to za godne wspierania. Więc do dzisiaj, do dzisiaj ten hmm, biznes na tych płytkach jest aktywny. Ale co ciekawe, Richard też dopatrzył się znacznie bardziej interesującej metody na zarabianie pieniędzy. Mianowicie on był autorem, poza tym, że pisał ten system operacyjny GNU, później GNU Linux, to on pisał, był autorem również innych programów komputerowych, które cieszyły się dosyć dużą popularnością wśród użytkowników. I co ciekawe, Wiele osób zgłaszało chęć do, do personalizacji tych programów, do dostosowania. zgłaszało taką potrzebę, że przydałoby się im jakaś taka dostosowana wersja do ich potrzeb stricte, taka, taki program szydzy na miary. No nie każdy jest programistą i potrafi zrobić to sobie sam, więc Richard dopatrzył się w tym możliwości generowania przychodu poprzez oferowanie ludziom, pisania takich właśnie spersonalizowanych wersji dostosowywania programu za pieniądze, czyli taki rodzaj usługi, że on dostosuje własny program do potrzeb klienta. za daną tam powiedzmy opłatą. Świetny koncept biznesowy. Co więcej nawet innym zastosowaniem było szkolenie z tych programów. Przecież kto będzie lepszym nauczycielem ich obsługi niż sam autor? Na tym też Richard robił jakieś pieniądze. Więc, hmm. Co ciekawe, to są właśnie ciekawe przykłady takiego biznesu, który nadal jak najbardziej może mieć miejsce w tym samym czasie, w którym mamy do czynienia z całym tym żywym modelem wolnego oprogramowania, legalnego dzielenia się z innymi. Niemniej jednak, w którymś momencie natrafiamy, uważnie czytając te eseje Richarda, natrafiamy w jednym miejscu na taką niepozorną wzmiankę, która zwróciła moją uwagę, w której Richard stwierdza, że on dosłownie nawet to stwierdza w ten sposób prawdopodobnie, że po otrzymaniu nagrody on już dłużej nie potrzebował trzymać się tych sposobów zarabiania, które opisałem wcześniej. A wcześniej mu to wystarczało, wcześniej mu to było potrzebne i on nie miał tam zresztą dużych potrzeb i akurat te drogi wystarczały mu na życie tak zwane. Natomiast on właśnie napisał to tak, że po otrzymaniu nagrody już później nie potrzebował. Ha, I to mnie zaintrygowało. O co chodzi z tym otrzymaniem nagrody i z tym, że w następstwie jej otrzymania nie potrzebował dłużej zarabiać pieniędzy. Hmm. Kontrowersyjne, ale szybko znajdujemy odpowiedź już w przypisach do tego stwierdzenia umieszczonych w tym zbiorku esejów, gdzie jest wyjaśnione o jakiej nagrodzie Richard wspomina, jaką nagrodę ma na myśli. I okazuje się, że w którymś momencie Richard został wytypowany do tak zwanego stypendium MacArthur'a. Hmm. MacArthur Fellowship, tak to się nazywa oryginalnie, w 1990 roku zostało owe stypendium przyznane hmm, Richardowi Stallmanowi Ech. i w związku z tym właśnie nie potrzebował on dłużej już jakby samodzielnie wykazywać inicjatywy, żeby zarabiać pieniądze. O co chodzi z tym stypendium MacArthur'a? To jest w ogóle dosyć interesująca kwestia. To stypendium MacArthur'a dostaje i w ogóle jest taka fundacja sobie założona przez Johna i Catherine MacArthur. Właściwie, no, źle mówię, nie, nie MacArthur, tylko jakiś John D. i Catherine T. Założyli Fundację, którą nazwali Fundacją MacArthur. Jeszcze tam nie wynikałem generalnie tak detalicznie w genezę tej fundacji, o co chodzi. Niemniej jednak w ramach tej fundacji postanowiono przyznawać stypendium każdego roku dla wybranych osób. I co ciekawe, całe to. Całe jury, które decyduje, kto otrzyma to stypendium, jak i wcześniej grupa osób, która typuje kandydatów do tego stypendium, to jest grono anonimowe całkowicie, czyli nie wiadomo właściwie, kim są te osoby. Myślę, że dobrze, o ileż mniej hmm, różnego rodzaju zamieszania wokół tego, i teraz każdego roku ta fundacja typuje gdzieś około 20-30 do 30 osób rocznie, wręczając im stypendium w wysokości 625 tysięcy dolarów. Wcześniej było to 500 tysięcy dolarów, czyli pół miliona, przez okres wypłacanych przez okres 5 lat. Czyli każdego roku, ja to tak rozumiem, że każdego roku dostajesz takie powiedzmy 625 tysięcy w kwartalnych ratach, co ciekawe, rozpisane na kwartalne raty. Co jest jakby chyba bardziej przystępne. Nie będzie Cię kusić, żebyś roztrwonił wszystko naraz. Co jeszcze ciekawe, to owe stypendium jest nadawane osobom wykazującym jak to czytam sobie w notatkach niesamowitą oryginalność, Poświęcenie w dążeniu do realizacji własnych celów, własnych pasji. Jest to stypendium przyznawane osobom, które po prostu dobrze rokują na przyszłość, bardzo obiecująco. Widać, że idą stanowczo, zdecydowanie w obranym przez siebie kierunku. I to stypendium, właściwie, czy ta nagroda, Makartura, nie tyle służy temu, żeby ich wynagrodzić za to, co do tej pory zrobiły, czy czego do tej pory dokonały, co ona służy temu, żeby um, bardziej jest to inwestycja, rodzaj inwestycji w tą osobę, w jej przyszłość, w jej przyszłe dokonania, w jej potencjał. To jest bardzo interesujące, że właśnie tę nagrodę traktuje się bardziej, jej twórcy traktują ją bardziej jako rodzaj inwestycji niż niż nagrody za coś już zrealizowanego. Hmm. Co ciekawe, nagroda ta jest określana jako jedna z najbardziej znaczących nagród, która jest prawdziwie pozbawiona różnych tam ukrytych kruczków. hm mi się najbardziej podoba, spodobało w tym koncepcie właśnie to postrzeganie tego MacArthur stypendium jako inwestycji bardziej niż wynagrodzenia za dotychczasowe osiągnięcia. Stąd mamy ten koncept pięcioletniego stypendium wypłacanego w kwartalnych ratach. No i teraz staje się jasne dlaczego Richard nie potrzebował dłużej samemu zajmować się zarbianiem. Pieniędzy. Ale co ciekawe, w tym samym roku otrzymał inną nagrodę Nagrodę Grace Hopper. Hmm. Grace Hopper, to w ogóle zrobię taką dygresję. Wiesz, to jest w ogóle taka dla mnie osobiście zabawna ciekawostka. O co chodzi z tą całą Grace Hopper? Wcześniej zupełnie nieznane dla mnie nazwisko. Któregoś razu uznajomego projektanta stron internetowych. Na jego stronie spostrzegłem cytat. On sobie umieścił na stronie cytat jako element projektu, um, gdzieś wyszperał jakąś po prostu mądrą myśl, zgrabnie wyglądającą, która mu się spodobała i umieścił sobie, bo mu się spodobała. Przy czym niestety nie podał autora tej myśli, no ale cytat, cytat. Y brzmiał dosyć interesujące i mi również się spodobał. Więc sobie szybko go wygooglałem i rychło doszedłem do tego, kto jest autorem tych słów. I autorem, czy autorką tych słów okazała się właśnie Grace. Tak dla ciekawości, jeżeli chcesz wiedzieć, jaki to był cytat, czy mam ten cytat zapisany, tak, stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w porcie. Hmm. Więc hmm, ja poprzez ten cytat doszedłem do postaci Grace Hopper i zaskoczyłem się w ogóle, kim ona się okazała być. Otóż okazało się, że Grace Hopper jest jedną z takich definitywnych pionierek informatyki jest osobą, która, która być może w ogóle pierwsza wyszła z takim konceptem takiego bardziej ludzkiego języka programowania. Czyli kiedyś mieliśmy języki programowania tak zwane maszynowe, nieprzystępne, natomiast ona wyszła z ideą języka programowania, który będzie bardziej symboliczny, bardziej zrozumiały dla człowieka niż maszyny. A żeby w ogóle to było możliwe, potrzebny był jeszcze tak zwany kompilator, który ona również skonstruowała, stając się tym samym jego wynalazcą w ogóle, czegoś takiego jak kompilatora. Hmm. Czyli yy, kompilator, to ja rozumiem kompilator jako coś, co tłumaczy właśnie ten język programowania zrozumiały dla człowieka na język programowania zrozumiały dla maszyny, komputera. Hmm. I w czasach, w których Grace zajmowała się tymi rzeczami, w ogóle, co ciekawe, komputery nie były postrzegane tak jak dzisiaj, jako maszyny o ogromnym potencjale, możliwości, tylko bardziej jako takie prymitywne konstrukty, które co najwyżej mogą wykonywać złożone zadania matematyczne, nic więcej. Natomiast ona miała inną wizję, taką pionierską. Ona się dopatrywała jako pierwsza lub jedna z pierwszych osób w komputerach czegoś zdecydowanie więcej. Co prawdopodobnie właśnie to zmotywowało ją do, do skonstruowania tego języka programowania bardziej przystępnego dla ludzi, który otworzył im drzwi do tego, żeby komputery zacząć wykorzystywać do znacznie szerszej um, ilości rzeczy, niż, niż tylko arytmetyka. Hmm. I teraz, jeżeli chodzi o, o tą Grace Hopper, w ogóle to jest dosyć znane nazwisko, okazuje się, to istnieje taki koncept, jak nagroda Grace Hopper, przyznawana za wybitny wkład w dziedzinie informatyki. I co ciekawe, w tym samym roku, w którym otrzymał stypendium MacArthur'a, Richard Stallman otrzymał również tąże nagrodę Grace Hopper. Hm. Bardzo miła świadomość, bardzo miła. A co jeszcze ciekawsze, to lata wcześniej, w 1979 roku, tą samą nagrodę otrzymał Steve Wozniak, doskonale nam znany już z Molium, z jednego z poprzednich rozdziałów, wynalazca komputera osobistego oraz współzałożyciel firmy Apple. hm. Bardzo interesujące, bardzo interesująca. Jeżeli chodzi o następne smaczki, następne ciekawostki, to w 1999 roku Richard otrzymał nagrodę Linusa Torwalza. <śmiech> za taką służbę społeczną. I otrzymując tą nagrodę zażartował sobie, że... Cytuję, danie nagrody Linusa Torwalca Fundacji Wolnego Oprogramowania to coś jak nagroda Hanna Solo dla Przymierza Rebeliantów. To jest hermetyczny żart dla fanów Gwiezdnych Wojen. Generalnie chodziło o to, co opisywałem w pierwszej części dedykowanej Richardowi Molium, gdzie mówiłem o tym całym koncepcie konsternacji wokół nazwy GNU, ukośnik Linux, o tym, że, że Linus Torvalds jako autor jądra systemu, które nazywało się Linuxem, jądro się nazywało Linuxem, został mylnie z biegiem czasu utożsamiany z autorem całego systemu. Poprzez to, że ludzie zaczęli upraszczać nazwę tego systemu dla wygody, prawdopodobnie z GNU Linux na Linux, to taka konsternacja się, taki błąd. Łatwo było popaść w taki błąd, w taką iluzję, że, no skoro to się nazywa Linux, no to nie tyle jądro, co cały system jest Linuxem, no to skoro autorem Linuxa jest Linus, to Linux Linus jest, Linus Torwald jest autorem całego systemu. A więc generalnie, podczas kiedy to, to jakby godziło, godziło w uczucia Richarda, czy, czy nie tylko jego, bo cała grupa przecież, Cała rzesza osób pracowała nad tym systemem, wykonując dużą, dużą, dużą, pracę nad tym systemem GNU. I kiedy utożsamiamy nagle Linuxa, że jego autorem jest jedna osoba, no to cała, cały ten team, cały zespół Richarda, włącznie z nim samym, odchodzą w ogóle w cień. Nie ma ich. Nie ma ich w równaniu. Nie są w ogóle uwzględnieni. Kto tak naprawdę to zrobił? Kto za to odpowiada? Ale co ważniejsze, nawet Richard akcentuje, że tu nawet nie chodzi stricte o przypisywanie zasług, o wskazywanie palcem kto, kto co zrobił, co bardziej o, o taki łącznik z ideologią, że System gnu powstał w sporej mierze jako taki kamień milowy, jako taka też latarnia morska wskazująca na konkretne idee prawdy, na konkretną ideę wolności, wyrażoną chociażby w tych czterech w czterech prawach, o których opowiadałem wcześniej w Molium, ale nie tylko. Chodziło o to, że kiedy usłyszysz Gnu, to bardzo szybko zostaniesz przekierowany, przekierowany automatycznie na na tą ideę zetkniesz się bardzo szybko z tą ideą, co będzie nieuchronne, gdyż, gdyż pójdziesz jakby śladami GNU, no to wiadomo, to otworzy Richard, a co za tym idzie, od razu dochodzisz do, do całych tych wszystkich postulatów niejako z automatu. Natomiast jeżeli nie ma Richarda w równaniu i nagle GNU staje się Linusem Torwalcem, utożsamialny ze sobą Linusa Torwalca, GNU staje się Linuxem, jakby ten produkt, który miał wskazywać, miał sprawiać, że dotrzesz do, do konceptu wolności, dotrzesz do postulatów Richarda, dotrzesz do tych wszystkich profitów płynących z wolnego oprogramowania, do tych, do tych profitów, że możesz się legalnie dzielić, do tego, że w ogóle warto, dlaczego warto, że możesz legalnie zaglądać w kod, dlaczego warto to robić, jakie są z tego profity i tak dalej i tym podobne. Jeżeli wyrzucamy w ogóle Richarda zrównania i stykasz się z Linuxem już wówczas, z systemem, który postrzegasz jako Linux i postrzegasz, że stworzył go Linus Torvalds, to nie masz już jakby tego namiaru na tą ideologię wolnego oprogramowania, fundacji wolnego oprogramowania, na tą postać Richarda Stallmana który to wszystko głosi, wskazuje jakby, jak drogowskaz bardziej wskazuje ideologię, która może Ci pomóc w życiu, może otworzyć oczy. Nie ma już tego, dlatego, że Linus Torvalds bez względu na to, jak uzdolniony programista nie podziela, nie jest jakby osobą z obchozu Charta Stalmana. To jest tak, jak mamy open source ruch, o którym też opowiadałem wcześniej. Open source jest frakcją, która w części ma wspólny mianownik z ruchem wolnego oprogramowania, ale tylko w części. Nie ma, jest jakby pozbawiona całej reszty tych wolnościowych postulatów, Pozostawiając tylko taki pragmatyczny koncept wglądu w kod, aby bardziej sprzyjać rozwojowi programów komputerowych na rzecz budowanego wokół nich biznesu. Stąd, podobnież tutaj, jeżeli nie mam wyraźnego łącznika z Richardem poprzez system GNU, ta latarnia morska nie wskazuje mi na, na Fundację Wolnego Programowania, na te całe idee, tylko na Linusa Turwalca, no to wtedy wtedy po prostu już nie mam tego dostępu do tych wolności u tak łatwego. Nie dowiaduję się przez to o tym. Gdyż Linus Torwald tych idei nie głosi. Po prostu. Nie musi przecież. Jest inną osobą o innych poglądach i, i on jak gdyby nie utożsamia się już absolutnie tak w takim stopniu z tymi koncepcjami, przez co nie masz za bardzo szans, żeby do nich dotrzeć. Taki przeciętny człowiek, który w ogóle o, niczym z tych, o żadnej z tych rzeczy nie słyszał, nie ma szans, żeby do nich dotrzeć pod, przez osobę Linusa Walca który tym, tym bardziej, że sam Linus pomimo faktu, że początkowo swoje jądro Linux publikował na zasadach otwartych, wolnych, o czym opowiadałem również w poprzedniej części audycji, to później zaprzestał trzymania się pedantycznego tego i począł umieszczać tu i ówdzie w że fragmenty kodu własnościowe, tak zwane, czyli zamknięte, co już było jak najbardziej niezgodne z ideologią Richarda, która bardzo duży nacisk kładła na to, żeby to wszystko było otwarte i czyste, żeby tam nic nie, nie zakłócało, nie interferowało, bo to przecież wszystko zawsze ogranicza wolność w następstwie wiąże ręce. Linuxowi to nie przeszkadzało i zaczął właśnie w jądrze umieszczać takie własnościowe fragmenty kodu, a że już jądro Linuxa było używane w systemie GNU wówczas, to co zespół Richarda potrzebował robić, to za, każdym, za każdą aktualizacją, za każdą nową wersją wypuszczą tego jądra, potrzebował usuwać, rozpoznawać i usuwać te własnościowe fragmenty kodu, żeby, żeby system nadal był czysty, żeby wszystko, z czym użytkownik ma do czynienia, było legalne, legalnie wolne, żeby użytkownik mógł się tym legalnie dzielić, mógł legalnie z tego w pełni korzystać, mógł legalnie się na tym uczyć, zaglądać w kod, yy, kopiować i tak dalej, tym podobne, modyfikować, naprawiać, usprawniać. Żeby to wszystko w pełni było zapewnione ciągle każdemu użytkownikowi. Pedantycznie Richard tego yy, pilnuje, czy o to dba. Tak jak mówiłem, kładzie duży nacisk. I stąd jakby, stąd jakby ta zabawna rzecz z tą nagrodą Linusa Torwalza, że to jest takie troszeczkę przewrotne nadanie Fundacji Wolnego Oprogramowania nagrody Linusa Aha, ale to miało miejsce, co ciekawe, faktycznie w istocie. Hmm. To tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki a propos Richarda I teraz chciałbym przejść do stricte cytatów. Cytatów, garść, cytatów z samej książeczki, z samego zbiorku tych esejów zatytułowanego w oryginale. Free Software, Free Society, Selected Essays of Richard M. Stallman, czyli Wolne oprogramowanie, wolne społeczeństwo. Wybrane eseje Richarda Stallmana. Pierwszy cytat. Ja tak potraktuję luźno, jak w cyklu waldynowskim robiłem, czyli będę czytał tobie cytaty i opatrywał je jakimś własnym słówkiem komentarza. Pierwszy cytat. Pragnienie bycia wynagrodzonym za własną kreatywność na ogół nie usprawiedliwia pozbawiania świata całości lub części tej kreatywności. Tak. Yy, czyli to jest, yy, w tych słowach jakby Richard znowu wskazuje, czy ujmuje to, o czym już opowiadałem dzisiaj, czyli yy, ta, ten koncept zmuszania ludzi do płacenia, że, że jakby nie ma nic złego w tym, że, że możesz uważać, że zasługujesz na zapłatę za to, co robisz. To jest jak najbardziej w porządku. Natomiast nie jest już w porządku według Richarda sytuacja, w której w której stwierdzasz, że że na to dobro, które masz do przekazania światu, zasługują tylko osoby, które Ci za to dobro zapłacą. Odmawiając go całej reszcie po prostu. Hmm. Czyli to jest ten koncept, że tylko, nie, tylko część ludzi będzie zasługiwała na, na lepsze życie, tak by można było rzec. Tylko ci, którzy zapłacą. Hmm. Na to wskazuję na, na taką rzecz. Ja bym to nazwał głęboką etyką, u podstaw w ogóle. Tą kwestię. Hmm. Co dalej? Może tak... Zastanawiałem się, czy będę czytał te cytaty po angielsku, czy, czy od razu tak na żywo, na bieżąco będę je tłumaczył w wolnym tłumaczeniu i myślę, że będę je tłumaczył bardziej tak na żywo. A myślę, że w notatkach przytoczę je również w oryginale albo tylko w oryginale. Dlatego, że nie wszystkie mam przetłumaczone na polski, stąd, stąd to tłumaczenie na bieżąco. I tak patrzę sobie w notatki i widzę taki cytat że w, w, którym, w którym Richard stwierdza, że my już aktualnie w dużym stopniu zredukowaliśmy skalę pracy, y, która, która musi być wykonana y, przez społeczeństwo. Natomiast y, pomimo faktu, że sporo tej potrzeby pracy zredukowaliśmy, to mamy do czynienia nadal z bardzo małym przekładem tej redukcji na czas wolny dla pracowników. To jest ciekawa kwestia. Nie pierwszy raz napotykam na, na to, że ktoś spostrzega, że dzisiaj, dzisiaj sytuacja wygląda inaczej, jeżeli chodzi o ogólnie pojmowaną pracę, o potrzebę pracy, tak zwanej. Czyli ekonomia. Istnieje taki pogląd, żeby to przedstawić od początku. Istnieje taki punkt widzenia. Część osób zaczęła dopatrywać się tego w, dzisiejszych, w dzisiejszym stanie gospodarki i technologii, iż nie ma już potrzeby tak wielkiej, nie ma już tak wielkiego zapotrzebowania w ogóle na pracę, jak było kiedyś potrzebne, wskazane. Kiedyś było to e, faktycznie logiczne. Duże zapotrzebowanie na pracę, czy to fizyczną, czy nie. E, dzisiaj technologia wiele z tego wyeliminowała. Gospodarka również. I osoby, które mają w to jakiś większy wgląd, część z tych osób rozpoznała, że dzisiejszy stan technologii i gospodarki jak najbardziej pozwala, powinien w teorii przynajmniej pozwalać na to, żeby już nie trzeba było tak koniecznie mocno, mocnego akcentu kłaść na pracę. Czyli Właściwie, innymi słowy mówiąc prościej, część osób rozpoznaje, że teoretycznie nie powinniśmy mieć już do czynienia z sytuacją, w której musimy pracować, żeby żyć. Może kiedyś faktycznie musieliśmy, ale dzisiaj stan technologii i gospodarki jest taki, że um, spokojnie oraz zasobów, stan zasobów jest taki, że spokojnie nie powinno być takiego, tak, tak, aż takiej konieczności, że powinien ten akcent być znacznie lżejszy. Do tego stopnia nawet, że są miejsca na świecie, w których zaczęto postulować tak zwany dochód bezwarunkowy, czyli dochód, który będzie wypłacany obywatelowi takiego państwa, niezależnie od tego, czy on jest bezrobotny, czy nie. I to nie będzie płaca minimalna, to nie będzie ekwiwalent płacy minimalnej czy jakiś synonim zasiłku dla bezrobotnych. Nie, nie. To będzie godny dochód bezwarunkowy, gdzie słowem kluczem jest to określenie bezwarunkowy, czyli takie rozpoznanie, że każdy powinien zasługiwać na godne życie, a nie, że powinno się to warunkować, od tego, że, że będziesz zasługiwać sobie na godne życie, kiedy sobie na nie zapracujesz. Znowu, kiedyś być może nie dało się inaczej, ale dzisiaj rozpoczyna się rozpoznawać możliwość wdrażania właśnie takiego konceptu, że dzisiaj faktycznie powinno to być możliwe. Część osób patrzy uważnie, wokół i dostrzega taką możliwość. Tą możliwość widać w wielu miejscach. Widać się na przykład w ilości zasobów, które są wyrzucane zamiast sprzedawane. Bo na przykład się nie sprzedadzą różnego rodzaju nadwyżki. Ile jedzenia chociażby, powiedzmy, jest wyrzucane o czym się zwykle nie mówi, czy o czym być może przeciętny człowiek nawet nie wie, z czego nie zdaje sobie sprawy, że taki typowy sklepik spożywczy, czy od, od sklepiku spożywczego po całe hipermarkety, mnóstwo żywności, produktów spożywczych różnej maści, jest marnowana poprzez wyrzucanie tego po prostu, bo na przykład zbliża się data ważności, czy bo powiedzmy jest jakaś nadwyżka, się nie sprzedało. I prawo jest tak skonstruowane, że te sklepy, czy hipermarkety, nie, nie mogą z tym nic zrobić, nie mogą tego sprzedawać po dacie ważności, nie mogą tego, czy nawet data jest dobra, ale mają nadwyżkę, to coś tam im przeszkadza innego w tym i yy, nie mają prawa przekazać, broń Boże, tego za darmo nikomu, więc więc co muszą robić, to muszą to wyrzucać. I okazuje się, zresztą były nawet takie przypadki, gdzie już nawet w takiej większej skali, w takiej makroskali, płody rolne różnego rodzaju były niszczone, czy to ziemniaki, czy żyto pszenica, jakieś tam inne rzeczy, były niszczone, dlatego że mieliśmy do czynienia z nadwyżką produkcji, która załamałaby, mogłaby załamać ekonomię czy gospodarkę, więc żeby, żeby tego nie robić, żeby nadal można było robić dobry biznes na danych towarach, to zaczęto niszczyć te zasoby, palić te płody, specjalnie po to, że no nie będziemy wprowadzać tego na rynek, żeby po prostu móc dalej zarabiać, tak naprawdę, paradoksalnie. Przecież to jest chore. Tego się nie da inaczej, moim zdaniem, określić, biorąc pod uwagę, ile ludzi mogłoby na tym zyskać. Znowu ta kwestia, jak wiele złego robić, co my na pierwszym miejscu, kiedy na pierwszym miejscu położymy pieniądze, a nie etykę. Pieniądze, a nie prawdziwe dobro człowieka, do dopatrzenie się człowieczeństwa w ludziach, że jesteśmy naprawdę istotami żywymi, godnymi, a nie, nie niewolnikami, robotami, czy jeszcze coś gorszego? Przecież wszyscy mogliby na tym skorzystać. Jest mnóstwo zasobów, okazuje się, można ten temat gdzieś prześledzić, można się powgłębiać, zrobić research i, i nie trzeba nawet w skali globalnej, można na lokalnym podwórku się rozejrzeć i zobaczyć, kto ma bystry ważny wzrok, to rychło spostrzeże, ile takiej żywności jest wyrzucanej gdzieś przez sklepy do jakichś kontenerów czy czy gdzieś na zaplecza, czy gdzie indziej, z jakichś nawet totalnie absurdalnych powodów, plamka, plamka ciemniejsza na bananie, I czy banań nie jest idealnie żółty, no to już, out, idzie, jest wyrzucany, czy jakieś leciutko obite jabłko. Ile osób mogłoby to wyżywić? Um, to jest ogromny, szeroki temat. Istotne jest w tym to, że okazuje się, że wcale nie mamy na planecie za mało zasobów. Jest prawdopodobnie, jest niepokojąco wysoce prawdopodobne, że mamy znacznie więcej zasobów niż potrzeba, żeby wyżywić całą ludzkość spokojnie, bez w ogóle konieczności pracy, żeby ludzie zapracowywali sobie na to jedzenie, czy na godne życie jako takie. Ale jednak okazuje się, że, że nadal, nadal pracujemy, nadal jesteśmy zmuszani do pracy przez system, bo jeżeli nie będziemy pracować, to nie mamy jak żyć. Dlaczego? Dlaczego, dlaczego tak nadal jest? Jest część ludzi, którzy dopatrują się, że tak już być nie musi. To jest bardzo interesujące. Hmm. Jeżeli chodzi o ten postulat bezwarunkowego dochodu, to między innymi w Szwajcarii takowy się pojawił jeżeli będę o tym pamiętał, to też wrzucę odpowiednie cytaty do notatek z dzisiejszego rozdziału na ten konkretny temat postulatu bezwarunkowego dochodu. Hmm. I na to też właśnie zwraca uwagę Richard w tym cytacie, że dostrzegając, że aktualnie faktycznie dosyć mocno zredukowaliśmy tą potrzebę pracy, skali pracy, jaka jest potrzebna, żeby została wykonywana w ogóle. I powinno, powinno to odnajdywać swoje odzwierciedlenie w, na przykład w ilości wolnego czasu, takiego przeciętnego obywatela. Okazuje się, że, że nie mamy jeszcze z tym do czynienia. Ciekawe dlaczego. Hmm. Co dalej? Inny cytat w ogóle. Czego potrzebuje społeczeństwo? Społeczeństwo potrzebuje informacji, która jest prawdziwie dostępna dla jego obywateli. Na przykład programów, które, yy, które można czytać patrzy w znaczeniu czytać kod źródłowy, można je naprawiać, można je dostosowywać do własnych potrzeb, czy udoskonalać. Nie tylko używać. Jednakowoż co, czy, czy, czego producenci oprogramowania zwykle dostarczają to czarne, czarnego pudełka, którego właściwie nie możemy w ogóle studiować, zmieniać, modyfikować. Nic z nim nie możemy zrobić. To jest takie właśnie czarne pudełko, zamrożone. Możemy je tylko uruchomić, nacisnąć jeden guziczek play czy start i, i tyle. Podczas kiedy to jest, to jest bardzo okrojona wersja. Pozbawienie nas tych naturalnych swobód które znacznie podwyższyłyby nam efektywność działania. Szereg tych, właściwie większość tych rzeczy ma, jesteśmy pozbawieni. Możemy tylko tego używać. Hm. Dlatego, że ktoś sobie rości prawa do tego, żeby tylko on miał na tym łapę, nieładnie mówiąc, i i już. A społeczeństwo zamiast profitować to jest bardzo, bardzo ograniczone. Jednocześnie tak jakby zahipnotyzowane wmawianiem przez tych, tych producentów, że to jest w porządku, że nawet zwykle nie dostrzega tego, że ma związane ręce. Hmm. Następny cytat. Tutaj w tym następnym cytacie Richard wskazuje ciekawe przykłady, w których już w tamtych w przeszłych czasach zaczęto implementować wolne oprogramowanie, czy pewne styczne idee z tym. Na przykład na Harvardzie w laboratorium, czy w komputerach laboratoryjnych używanych na Harvardzie Richards pisze, że panowała taka polityka względem tych komputerów, że żaden program nie mógł być instalowany na tych komputerach, jeżeli nie było dostępne źródło tego programu, jeżeli nie był możliwy legalny wgląd w źródło tego programu publiczna. Więc innymi słowy każdy program, który znalazł się na komputerach Harvardu musiał musiał być otwarty, jego kod źródłowy musiał być otwarty i dostępny dla każdego zainteresowanego. Więc ktoś podzielał podzielał pogląd Richarda, dopatrując się w tym pewnej ważności, pewnej istotności. Jeżeli program, jeżeli producent oprogramowania odmawiał takiego dostępu do kodu źródłowego, to Harvard analogicznie odmawiał, żeby ten program był w ogóle uwzględniany w jego infrastrukturze. I Richard mówi, że on właśnie w sporej mierze był zainspirowany przez, przez ten ruch Harvarda, Przez tą filozofię na Harvardzie. Co ciekawe. Inny przykład, na który wskazuje Richard to Uniwersytet w Teksasie. The University of Texas. Uniwersytet Teksasu. Które, którego polityka z zasady jakby um, jest taka, że Każde oprogramowanie, które jest tworzone na tamtym uniwersytecie jest publikowane właśnie jako free software, czyli jako wolne oprogramowanie pod licencją GNU, General Public License, czyli tą powszechną licencją publiczną. Bardzo interesujące, bardzo, bardzo ciekawe. że każdy program tworzony na tym uniwersytecie w Teksasie jest z zasady standardowo publikowany właśnie jako wolne oprogramowanie GNU GPL Bardzo, bardzo, bardzo interesujące, bardzo godne pochwały, podziwu, docenienia. Hmm. Uniwersytet w Brazylii czy jakiś indyjski jeszcze Instytut Informacji i Technologii um. <śmiech> mają politykę która faworyzuje oprogramowanie, które jest publikowane na licencji GPA. Czyli może nie ograniczają się, czy jakby nie mają tak restrykcyjnych zasad, żeby to było tylko GPL, ale, ale definitywnie, jeżeli mają wybór GPL, a nie GPL, to wybiorą GPA. Też, też warte zanotowania. Następny cytat. Moja praca nad wolnym oprogramowaniem jest motywowana idealistycznym celem. Rozpowszechnianie wolności i kooperacji. Czy wolności i współpracy. Rozpowszechnianie wolności i współpracy. To jest ciekawe. To jest, Jak tak myślę o tym, tak już jakby z zewnątrz tego wszystkiego, trochę z perspektywy, z dystansu, to ciekawie i osobliwie to wygląda, że z jednej strony Richard tak wiele pracy włożył w pisanie programów, tak mnóstwo od linii napisał, um, a z drugiej strony okazuje się, że wcale nie o to chodzi w jego misji, że, że to ta jego ciężka praca, którą wykonał technicznie, różnorakie programy, które stworzył, włącznie z systemem operacyjnym GNU Linux, to wszystko tak naprawdę w kontekście jego misji życiowej stanowi tylko narzędzia, którymi się posługuje, aby tę misję realizować. To jest interesujące. Że on to traktuje jako nośniki wolności, a nie jako rzeczy same w sobie. Które, które powstały na zasadzie sztuka dla sztuki, program dla programu. Chciałem napisać program, bo byłem zainteresowany napisaniem programu i tylko o to w tym chodziło. Nie. Okazuje się, że u Richarda za napisaniem programu stała idea wolności. I ciągle o to samo chodzi, że, że żeby stworzyć, żeby jakby rozpropagowywać tą wolność za pośrednictwem pewnych nośników, w tym w przypadku programów komputerowych, które, które będą uczyć, będą edukować wszystkich, nie tylko poprzez zapewnianie im tych wszystkich swobód, szeregu, o których już opowiadałem, legalnego dzielenia się, legalnego wglądu w źródło, że każdy ma prawo w ogóle naturalne naprawić sobie program, czy udoskonalić, usprawnić, dostosować do własnych potrzeb, dzielić się z sąsiadem, z przyjacielem, pomagać bliźniemu, ale to wszystko edukuje, że w ogóle masz takie prawa, wszystko jest to legalne, ale i to licencja GNU, GPL czy Copyleft to wszystko inspiruje do myślenia, może potencjalnie inspirować, może sprawić, że takich Richardów Spalmanów będzie więcej na świecie, może sprawić, że zaczniesz promować takiego ducha, że będziesz bardziej bliski niemu duchowi tej ludzkiej, takiej kooperacji, współpracy, pomocy, wsparcia. Wzajemnego, bezinteresownego, nie stawiania granic, że zasługujesz na, na pomoc moją, czy wsparcie, czy żebym Ci zrobił pozytywną różnicę w życiu, tylko wtedy, kiedy mi za to zapłacisz na przykład. Hmm. Chociaż nie o pieniądze tu tylko nie chodzi, absolutnie, ale o takie swobodne dzielenie się, że wiedza nie powinna do nikogo należeć, tylko do wszystkich. Nikt nie powinien sobie rościć do niej prawa, bo to wtedy nie jest w ogóle tak efektywne jak, jak uwolnienie wiedzy, żeby każdy chętny, każdy potrzebujący mógł z niej korzystać. O co tak naprawdę chodzi? Hmm. Stąd, stąd taki będzie sprawy jako idealistyczny cel rozpowszechnianie wolności, kooperacji, ale z drugiej strony nazywanie tego idealistycznym to jest taki trochę znak czasu, bo o czym to świadczy, że, że można to postrzegać jako idealistyczne? Bo to wiele mówi o formie, w jakiej znajduje się dzisiejszy świat. Jeżeli taką postawę nazywa idealistyczną, to znaczy to jakby wskazuje, jak bardzo ten świat jest do tyłu. Z, z pewnymi sprawami, z etyką, z byciem w porządku, właśnie z, z wdrażaniem tego człowieczeństwa, tego ducha kooperacji, współpracy. Hmm. Patrzę sobie w cytaty dalej. Hmm. I widzę coś takiego, że korzyść uzyskiwana poprzez pomoc sąsiadowi, kiedy wręczasz mu jakiś program, jest niwelowana czy duszowana w ogóle poprzez, czy zaprzeczana poprzez, poprzez krzywdę, jaką wyrządzasz właścicielowi tego programu. Czyli tutaj jakby Richard odwołuje się do, do tego, jak się, jak system postrzega sytuację, w której um, dzielisz się z przyjacielem, na przykład, czy z sąsiadem, tym Richardowym programem komputerowym zamkniętym, kiedy nie masz prawa tego robić, bo tam licencja, bo to czy tamto więc ty to robisz z pobudek etycznych, bo wiesz, że twój przyjaciel na przykład potrzebuje tego, jemu by się to przydało, a więc zrobisz mu pozytywną, dodatnią różnicę w życiu, przekazując mu ten program. Natomiast, no i oczywiście ten twój przyjaciel na tym zyska w efekcie w następstwie, bo faktycznie będzie prawdopodobnie czerpał korzyści z używania tego programu, którego potrzebuje. Czyli zrobisz innymi słowy coś ludzkiego jak najbardziej, coś etycznego, coś dobrego, dobry uczynek. Ale system nie interesuje się tym, że coś dobrego właśnie zaistniało, coś dobrego właśnie ma miejsce. Nie interesuje się tymi dobrymi konsekwencjami pozytywnymi, tym, że zaistniała pozytywna dodatnia zmiana w życiu twojego przyjaciela. System w ogóle to odrzuca i koncentruje się na Wielkiej krzywdzie, jaką wyrządziłeś czy wyrządziłaś tym właśnie aktem pomocy przyjacielowi, właścicielowi tego programu, godząc w jego interesy. O. I jakby całkowicie przemilczany jest ten, ten aspekt, że twój przyjaciel na tym profituje, jego życie staje się lepsze drugiego człowieka, że pomogłeś, pomogłaś drugiemu człowiekowi i widzisz tego efekty, widzisz tego następstwa, rezultaty, że jemu się w taki czy inny sposób w ogóle nie mówiąc, żyje lepiej. Zupełnie jest to przemilczane, natomiast co jest wyprowadzane jak najbardziej na światło dzienne i uwypuklane wręcz pod światłem reflektorów, to godzenie w interesy biznesu. I tylko to się liczy w modelu systemowym. Następny cytat. Nakładanie ceny na coś, co normalnie mogłoby być darmowe, stanowi jakościową zmianę. Czy, czyli po prostu. Hmm. Nakładanie ceny na coś, co normalnie mogłoby być darmowe, stanowi jakościową zmianę, czy taką istotną, która. Coś, co wszystko zmienia, właściwie. O, o, jest taki obrót o 180 stopni w kontekście etyki. To, to jest też jakby taka sygnalizacja, że jeżeli coś może być darmowe, to znaczy jednocześnie, że nie musi. Nie musi być płatne. A jeżeli nie musi być płatne, a jest, to może niekoniecznie mamy do czynienia z sytuacją etyczną. Właściwie chodzi o taki koncept zmuszania do płacenia. Wiesz, mi się to bardzo kojarzy z konceptem tych przewozów. Ja to tak sobie kojarzę często z konceptem podwiezienia kogoś gdzieś samochodem. Teraz wręcz mamy nawet to rozpopularyzowane poprzez różne serwisy, gdzie można sobie znaleźć kierowców oferujących komuś przejazd, ale ten motyw był już dawno obecny zasadniczo w tej przestrzeni nie potrzeba było tych serwisów. Już dawno można było się z kimś umówić, kto ma samochód i akurat nawet gdzieś jedzie przy okazji, to można było się umówić, że ta osoba Cię podwiezie, a Ty tam się dorzucisz na benzynę. Hmm. Dorzucisz albo i nie dorzucisz, bo może być tak, że ta osoba sama zapłaci za benzynę, Ty po prostu zapłacisz tego ekwiwalent, czyli drugie 100%, 100%. Bo jeszcze dorzucenie się nie byłoby takie złe, ale w praktyce otrzymujemy często taką dziwną sytuację, której ja nigdy nie rozumiałem, mianowicie taką, która polega na tym, że Ty jako pasażer masz płacić w takiej sytuacji 100% 100% kosztów, czyli normalnie tak jakbyś był właścicielem, czy właścicielką tego samochodu i jakbyś w całości płacił, płaciła za benzynę. To jest takie postawienie sprawy, że, że to, że ten... Zobacz na to z zewnątrz. Jedzie jakiś gość samochodem i chce cię podwieźć, bo akurat jest po drodze. I on tak naprawdę już nie potrzebuje za tę benzynę płacić, bo on już zapłacił. Więc innymi słowy, nie potrzebuje od Ciebie ani złotówki, żeby móc wykonać techniczną czynność przewiezienia Ciebie z punktu A do B. Nie potrzebuje ani złotówki. To zaraz dlaczego, skąd ten taki niemal że? żeby oczekiwać od ludzi jednak płacenia. Owszem, łatwa odpowiedź nasuwa na myśl, że część ludzi dopatruje się w tym łatwego biznesu. Część ludzi, co gorsza, uważa, że to jest w porządku, że byłoby wręcz niekulturalnym wsiąść do takiego samochodu i nie dorzucić się ani wotówką. To jest moim zdaniem smutne. Za każdym razem. Jest mi smutno, kiedy natykam się, stykam się z taką mentalnością, kiedy ktoś uważa, że byłoby wręcz nie w porządku, nie dorzucić się ani złotówką. W sytuacji, kiedy przecież nie ma takiej potrzeby, bo koszta zostały całkowicie pokryte i w moim odczuciu nie wyrządzasz żadnej szkody tej osobie, jadąc z nią tym samochodem za darmo. Gdyby miała dobrą wolę czy, czy, etykę bardziej na pierwszym miejscu niż pieniądze, to nie byłoby sprawy. Natomiast smutnym jest obserwowanie, kiedy wręcz uważa się za niekulturalne, kiedy sam nie wyjdziesz, czy sama nie wyjdziesz z inicjatywą, żeby cokolwiek dołożyć w takiej sytuacji. Spotkałem się z innym smutnym zjawiskiem wśród ludzi, e, mianowicie, e, takie przekonanie, że honorowym jest zapracować sobie wręcz na cokolwiek, a jeżeli czegoś sobie nie kupisz, no to to, już, to, to coś już jest z tobą nie w porządku. W znaczeniu takim, że hmm. powinno, się, powinno się po prostu płacić. Nie powinno się nic za darmo uzyskiwać, bo uzyskiwanie za darmo jest niehonorowe jest rodzajem może nawet pasożytnictwa, czy darmozjactwa, brzydko mówiąc. Takie wręcz wyprowadzenie na pierwszy, pierwszy plan, o ile nie chełpienie się tym, że, że na coś się zarobiło. Spotkałem się ze smutną sytuacją. Było to bardzo smutne, kiedy Powiedzmy, jakaś osoba, czy jest część osób, które, które poczytują sobie za, za taki, jakby to nazwać teraz, punkt honoru, że na coś sobie zarobiły, że nie dostały tego za darmo. Odwrotnie, gdyby dostały to za darmo, to poczytywałyby sobie to za ujmę na honorze. Jest im o wiele bardziej na rękę, żeby na wszystko mieć kwitki i paragony. Bo wtedy czują się bardziej zdrową psychicznie jednostką społeczną, zdrowo funkcjonującą i poprawnie, niż w sytuacji, kiedy otrzymałyby cokolwiek za darmo. Za darmo mogą otrzymywać co najwyżej osoby niepełnosprawne umysłowo, w cudzysłowie, w uproszczeniu, które nie radzą sobie w życiu z takich czy innych powodów to one są rodzajem osób niepełnosprawnych, tak postrzegane przez takich ludzi, jako rodzaj osób niepełnosprawnych, które nie potrafią o siebie zaodbać, nie potrafią sobie w życiu poradzić, a więc potrzebują czegoś za darmo. Podczas kiedy dla nich zdrowych jednostek społecznych to jest ujma na honorze i oni absolutnie wolą zapłacić, niż dostać to za darmo. Ich dostawanie za darmo znie tak jak i dawanie czegoś za darmo, chyba, że pod flagą, czy, pod, czy w narracji łaski, czy yy, jak to się nazywa, nie tyle uprzejmości, co... Hmm, teraz mam słowo na końcu języka. No dobra, podaruję sobie to słówko. Ale generalnie chodzi o to, że jeżeli już cokolwiek zrobię, tobie, to zrobi tobie taka osoba za darmo, czy zaoferuje, to, to to będzie miało taki posmak, że ta osoba robi tobie przysługę. Czyli tak jak gdyby ty zaciągasz u niej kredyt, tylko innego rodzaju, nie finansowy. I jest jak najbardziej w porządku wtedy uważać, że jesteś jej coś dłużny, czy dłużna. Przez takie osoby. Taki model postrzegania świata w moim postrzeganiu jest dosyć smutny. Postawianie pieniądza nad, nad człowieka, nad istotę duchową. Moim zdaniem jesteśmy ważniejsi od pieniędzy i pieniądze powinny być tylko narzędziem, a nie powinny rządzić naszym życiem, nie powinny być nigdy ważniejsze od człowieka. I wracając do tego konceptu z samochodem. Ja uważam, że to powinno być, czy jakby jaką, jaką sytuację tak dla ciekawości postrzegam, czy postrzegałbym jako etyczną i w porządku, to taką sytuację, w której w przypadku, kiedy kierowca i tak pokrył 100% benzynę, to sytuacja, która jest w porządku, to jest taka, kiedy możesz się przejechać z tym kierowcą za darmo, możesz jemu też zapłacić ale kierowca od Ciebie tego absolutnie nie oczekuje. Nie robi z tego przede wszystkim w ogóle warunku, że musisz zapłacić, żeby się z nim przejechać. Kiedy po prostu i tak tam jedzie. I tak już zapłacił. Więc nie ma nic. Nic nie stoi na przeszkodzie. Nic, żeby Tobie pomóc. Więc Tobie pomaga. I nie postrzega Ciebie w żaden sposób niżej, czy gorzej, jeżeli ty nawet złotówki nie dołożysz. Dołożysz w porządku. Nie dołożysz w porządku w takim samym stopniu. Widzę to częstokroć w niektórych audycjach, czy podcastach zagranicznych, gdzie um, ich prowadzący mówią coś takiego, że um, zachęcają do dotowania tych audycji, gdyż każda, każda suma będzie zdecydowanie dla nich przydatna, dla rozwoju ich projektu. Niemniej jednak, jeżeli nie jesteś w stanie przekazać jakiekolwiek sumę, czy z jakiegokolwiek powodu nie możesz, nie chcesz tego zrobić, jest równie w porządku i enjoy, czyli jakby ciesz się w takim samym stopniu tam małdycją, w takim samym stopniu jesteś w porządku. W żaden sposób się nie insynuuje, czy nie daje do, do myślenia tym osobom nie, nie daje się poczuć im, że są gorsi, czy że są zobligowani. Nie robi się czegoś takiego. Możesz, możesz coś wrzucić do skarbonki i bardzo zachęcamy. Nie możesz, nie jesteś też w porządku. Jak najbardziej cieszę się tym doceniem. I tak postrzegam analogicznie w sytuacji tej przewózki samochodami, dokładnie w analogiczny sposób. Czyli chcesz, chcesz jako jakiś sposób finansowy wyrazić swoją wdzięczność kierowcy? Proszę bardzo. Ale nie chcesz, czy nie możesz? Też jest w porządku, w takim samym stopniu. W takim samym stopniu. Jest, napotkałem ludzi, którzy, którzy wręcz wstydziliby się wstydziliby się sytuacji jechać za darmo, czy, czy dołożyć jakąś małą sumę. I to też jest dla mnie smutne, gdyż daję sobie sprawę, że to nie do końca jest wina tych ludzi tych że oni tak myślą, ale w sporej mierze jest to, że jest to zasługa systemu, w jakim te osoby się wychowały. Systemu promującego przede wszystkim pieniądze. Koncept, że na wszystko musisz sobie zasłużyć i na wszystko sobie musisz zapracować i budowanie wokół tego wartości, że to jest wartością człowieka, jak bardzo on sobie radzi w życiu, w cudzysłowie, a tak naprawdę chodzi o to, jak bardzo skutecznie zarabia pieniądze, ile tych pieniędzy zarabia. Wartość człowieka mierzona tym, Więc może następny cytat. Hmm. Jeżeli wyeliminujemy możliwość wielkiego bogactwa, wówczas po pewnym czasie, kiedy ludzie jakby przekalibrują czy dostosują swoje podejście do życia, będą znów chętni żeby udzielać, pracować w jakimś temacie, angażować się w swoje pasje dla samej radości, dla samej radości, dla samej satysfakcji. Richard określa joy for the joy of accomplishment, czyli takiej satysfakcji czy radości z uzyskiwania efektów. O co chodzi w tym cytacie? To generalnie o to, że Richard jest widać jedną z tych osób, które uważają, że ludzi nie trzeba zmuszać do pracy. W którymś momencie pojawia się taki eksperyment myślowy pod tytułem jeżeli nikt nie musiałby pracować, to czy wszyscy by się obijali? Ha, Tak można by to kolekwialnie ująć. I ja osobiście uważam, że nie. I to jest dokładnie wyrażone w tym cytacie. Ja uważam, że to jest dokładnie to samo, jak powiedzmy, dać ludziom mnóstwo pieniędzy i, że, i uważać, że wszyscy będą sobie kupować Ferrari, rozbijać się porszakami, kupować pałace i tak dalej. Jest, to jest to samo. I tak samo nie uważam, żeby tak było, tak samo nie uważam, że gdyby nie było konieczności pracy, to wszyscy by nagle przestali pracować. Tylko położyli się na hamakach, nic nie robili. Znacznie wyżej cenię ludzi, niż w ten sposób dlatego, że jestem przekonany o koncepcji pasji, jestem przekonany, że mnóstwo osób na tym świecie posiada własne pasje własne takie jakby głosy wewnętrzne, które każą im coś robić bez względu na to, czy, czy oni dostaną za to zapłatę, czy nie dostaną za to zapłatę, to się nazywa pasją powołaniem, talentem to jest coś, co, co cię budzi, wybudza z łóżka, nie daje ci spać. Natchnienie, wena, inspiracja. To jest coś takiego, co cię, co powiedzieć, że cię motywuje to za mało. To cię stymuluje, to cię energetyzuje do działania. I ty jak tylko znajdziesz taką drogę w swoim życiu, właśnie drogę pasji i co jest twoją pasją, to chcesz to robić właściwie trudniejszym jest nie robić tego, niż to robić wówczas. To już wtedy jest bezinteresowne i bezwarunkowe. To już nie jest podyktowane tym, że, że będziesz to robić, żeby zarabiać na chleb. Tylko to będzie podyktowane tym, że będziesz to robić, bo czujesz wewnątrz taką potrzebę. Nie w żołądku, tylko w sercu. W duszy. Czujesz taką potrzebę i to cię porywa. Hmm. I wiem, że jest mnóstwo osób na tym świecie, które to czują, które tak mają i nie trzeba. Nie trzeba przymusu, żeby te osoby tworzyły różne rzeczy. Żeby angażowały się w swoje pasje, w swoich dziedzinach, rozwijały, doskonaliły. Im nie trzeba przymusu. One będą to robić, bo kochają to, co robią. Hmm. taki nowy, wspaniały świat gdzie to co ktokolwiek robi jest prawdziwe i wiarygodne, bo robi to z serca, a nie dla pieniędzy w systemie opartym na stricte pieniądzach na pierwszym miejscu widzimy niepokojąco wiele osób, które są na swoich miejscach, a jednocześnie nie są. Tam, gdzie się znajdują, tak naprawdę to nie jest ich miejsce. I doskonale łatwo to odczuć, jeżeli jest się sensytywnym, wystarczająco. Można odczuć, ile osób, jak wiele osób nie czuje się na własnym miejscu w życiu. Tam, gdzie są postawieni przez własne wybory, czy, czy nie. zrzknąm dalej dalej cytaty W jednym z cytatów Richard również wskazuje na to, że właśnie takie moralne prawo do, do, do, do bycia wspieranym finansowo w związku z tym, co się robi, w związku z dodatnią wartością, jaką się wprowadza w przestrzeń, nie powinno być przekształcane w wymaganie. Hmm. Czyli innymi słowy, znowu, tak naprawdę chodzi o to, że jest w porządku i jak najbardziej uzasadnione to, że w systemie, który jeszcze posiada sobie komponent pieniądza, zasługujesz na to, żeby być wspieranym finansowo. W związku z tym, co robisz. To jest w porządku. Ale przekształcanie tego, tej świadomości, że zasługujesz na to w warunek, jakby wymaganie wręcz, to już jest opuszczenie przestrzeni etyki. Wtedy burzy się twoje, twoja prawdziwa intencja robienia dobra. Jeżeli pojawia się taka sytuacja, w której nie pomożesz drugiemu człowiekowi, bo ci nie zapłaci, czy nie pomożesz póki ci nie zapłaci, albo pomożesz tylko tym, którzy ci zapłacą. System jest taki, że może nie jest łatwo promować, czy jakby żyć w takim duchu, ale też uważam, że nie jest to niemożliwe. Uważam, że chociaż w części można zacząć i coraz bardziej upowszechniać taką właśnie postawę w życiu. Hmm. Taki przykład to ja powiedzmy nagrywając różne rzeczy, audycje, czy tą konkretnie, czy, czy inne, w moim życiu nigdy nie chciałem żeby te aktywności nabrały charakteru komercyjnego. Chociaż oczywiście mógłbym, jak i inne osoby zajmujące się podobnymi rzeczami, mógłbym uważać, że zasługuje na jakiś, jakieś wsparcie finansowe w związku z tym. I, I się tego nie wypieram. Jak najbardziej uważam, że byłoby to w porządku, ale Nigdy nie chciałem właśnie przekształcić tej świadomości w wymaganie. Było wręcz dla mnie niesmaczne budowanie, stawianie blokady pomiędzy mną, a osobami, które mogłyby czerpać z tego, co robię. Blokady w formie finansowej. Zapłać, żeby korzystać. Jest taka rzecz, że gdyby Gdyby można było w tym systemie żyć w istocie bez pieniędzy, to właściwie nie byłoby w ogóle potrzeby, żeby brać pieniądze za cokolwiek. Ja staram się we własnym, tutajszym życiu um, dbać o pewien balans, w którym część aktywności przeznaczyłem sobie na aktywności powiązane z komponentem finansowym, które w uproszczeniu nazywam komercyjnymi, która odpowiada mi, żeby dyktować różnego rodzaju wyceny powiązane z tymi aktywnościami. Natomiast za inne aktywności zdecydowałam się w ogóle nie brać pieniędzy i nie na zasadzie jakiejś łaski czy przysługi. Absolutnie nie. Tylko na zasadzie, że to jest tyle, co mogę zrobić komfortowo we własnym życiu, żeby czuć się względnie dobrze, czy na tyle dobrze, na ile mi pomagają te komercyjne aktywności. Czyli póki, póki jest konieczne, żeby, żeby żyć godnie, czy, czy jakkolwiek, póki jest konieczne generowanie, czy otrzymywanie jakichś pieniędzy, to musi, czy przynajmniej mus, potrzebuje jakąś szansę, żeby coś w moim życiu zapewniało mi dopływ tych pieniędzy. Ale ja tam, gdzie tylko będę mógł, to będę się starał, żeby mieć w swoim życiu jakąś sensowną przestrzeń, która będzie w ogóle pozbawiona tego komponentu, będzie bez żadnych barier pomiędzy mną a osobami stanowiącymi grupę docelową mojego przekazu, tego co robię. Czymkolwiek by to nie było. Bez żadnych barier, żeby to mogło przechodzić w przestrzeń. Bez żadnych kruczków. Czysta intencja. Czysta intencja. Dostajesz Coś, co jest wiarygodne. Nie wersję demonstracyjną, nie wersję pod tytułem wypróbuj i zapłać, mieć więcej, lub wypróbuj, a więcej otrzymasz tam i tam, tylko pełnoprawną, kompletną wartość, jakość. I tym są dla mnie akurat moje audycje. Nie mam w ogóle intencji umieszczać w nich żadnych reklam, ani nic takiego, choćbym nie miał, choćbym miał jakąś nie wiadomo jaką oglądalność, to to mnie nie interesuje. Um, owszem, jeżeli ktoś chciałby w jakiś sposób wyrazić swoją wdzięczność w formie finansowej, nie widzę przeszkód i nie będę miał nic przeciw, niemniej jednak nie oczekuję tego, absolutnie. I nie uważam, że y, ludzie są zobligowani, czy powinni się czuć zobligowani, żeby w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób mi to wynagradzać wyrażać więźność, cokolwiek. Dla mnie etycznym jest sytuacja, etyczną jest sytuacja, w której podążasz za swoim wewnętrznym głosem i, i przekazujesz to, co robisz na zasadzie, na jakiej druga istota na to zasługuje. Czyli co musi zrobić druga istota, żeby zasługiwać na dodatnie zmianę w jej życiu, którą możesz sprawić. Co ona musi zrobić? Czy w ogóle musi coś zrobić? To jest w ogóle pytanie. Czy w ogóle musi coś zrobić, żeby sobie na to zasługiwać? Hmm. Ja uważam, że wszyscy yy, wszyscy jesteśmy równi pod tym kątem, bo jest, jesteśmy tymi samymi istotami i tak samo sobie na wszystko zasługujemy. Nie potrzebujemy sobie na nic zapracować. Tak uważam. Czy zasłużyć? Po prostu... Uważam to, czy identyfikuję jako naturalne prawo oczywiste każdej istoty. To sztuczny konstrukt raczej jest dla mnie ten koncept zasługiwania sobie. Sztuczny i iluzoryczny. I mi osobiście daje wiele, wiele przyjemności i świadomość, że pomiędzy tym, co robię, a odbiorcą potencjalnym kimś, kto będzie w jakikolwiek sposób czerpał z tego profity, nie leżą żadne bariery. Podczas kiedy, co ciekawe, były w tej przestrzeni też takie przykłady pozorowanej etyki, czy, czy takiej iluzji, gdzie, gdzie oferowano towar za darmo, oferowano możliwość pobrania danych rzeczy, na przykład za darmo, podczas kiedy później domagano się od tych osób niemalże, żeby za ten towar zapłaciły. Próbowano manipulować tymi osobami, wzbudzić, wzbudzać w nich takie poczucie obowiązku, czy poczucia honoru, czy cokolwiek, czegokolwiek, żeby, żeby te osoby zapłaciły. Czyli okazuje się, że, że ta niby etyczna motywacja przekazania czegoś za darmo spełzła na panewce, że nigdy nie, nie chodziło o to, żeby, żeby ludziom coś naprawdę za darmo przekazać, tylko chodziło o to, żeby przyciągnąć użytkowników, zwabić tak naprawdę nieprawdziwą ideą otrzymania czegoś za darmo bo okazuje się, że ideata nie odnalazła pokrycia w praktyce, nie odnalazła wiarygodności, kiedy instytucja, firma, która zaoferowała coś za darmo, x czasu później zaczyna wysyłać do Ciebie użytkownika serię maili próbujących przekonać się, że powinieneś czuć się w obowiązku, żeby teraz za to zapłacić. Nie mogą Cię zmusić, bo sami dali to za darmo, ale próbują Cię przekonać do tego, że, że czy rodzajem manipulacji psychologicznej, że, że powinieneś, powinnaś czuć się w obowiązku, żeby za to zapłacić. Że to jest jedyna honorowa postawa, ale to sam, samo sobie zaprzecza. To już lepiej było od razu sprzedawać coś za jakąkolwiek cenę niż, niż publikować za darmo. Patrzę dalej w cytaty. Hmm. Współzawodnictwo samo w sobie nie jest szkodliwe. Szkodliwą rzeczą jest walka. Tutaj mamy koncept tej yy, właśnie rywalizacji. Hmm. I, I odróżnienie jednego od drugiego. Czy, czy możliwa jest zdrowa rywalizacja? Myślę, że tak. Ale okazuje się, że istnieje... Ja bym właśnie zdrową rywalizację bardziej nazwał tym współzawodnictwem. To mi tak lepiej brzmi. Już bardzo blisko brzmieniowo do, do słowa współpraca. Współpraca, współzawodnictwo. To brzmi jakbyśmy grali w jednej drużynie cały czas. Współzawodnictwo. Hmm. Natomiast rywalizacja? O, jesteśmy rywalami, rywalizujemy ze sobą. Jak to się kojarzy? To już z marszu kojarzy się tak, że jesteśmy przeciwnikami. Już niemal, że ma negatywne konotacje, agresywne. Faktycznie kojarzące się z walką. Mamy takie dwie twarze właśnie. Zdrowe współzawodnictwo i niestety niezdrowa rywalizacja. Gdzie zatracone zostaje to, co było etycznie najważniejsze tak naprawdę, czyli generowanie rozwoju na rzecz ego. Tak bym nazwał, tak bym to określił. Na rzecz ego, czy, czy egoizmu, własnego interesu. Hmm. Ciekawym spostrzeżeniem błyskotliwym, błyskotliwym jest coś takiego u Richarda, że wstrzymywanie informacji, która, mogłyby, która mogłaby okazać się pomocną dla każdego czy dla innych, mogłaby pomóc im wzrastać, rozwijać się, jest również formą walki. Czyli ja coś wiem, ale to Tobie nie powiem. Ja mówiłem, podawałem przykład tego w poprzedniej części o Richardzie, gdzie opowiadałem o takim wymyślonym koncepcie, że jesteś producentem programu, autorem programu, tworzysz program, masz pomysł na 100 nowych świetnych funkcji, ale nie wdrożysz tego pomysłu, bo będziesz, bo dopatrzysz się w tym świetnej okazji na długofalowy biznesplan. I rozpiszesz sobie te 100 funkcji na tam kilka, kilkanaście nowych wersji programu rozłożonych w czasie kilku lat i one będą dozowane społeczeństwu, dozowane na rynek w formie wypuszczanych kolejnych wersji, za które poszczególne to wersję trzeba będzie płacić z osobna oczywiście. Więc no ta jakby wtedy możliwość, że mogłeś czy mogłaś już od samego początku wzbogacić ludzkość, społeczeństwo, społeczność swoimi pomysłami błyskotliwymi na 100 nowych funkcji, to schodzi na dalszy plan. W ogóle tego nie ma, to się nie liczy, bo liczą się pieniądze, pieniądze wiodą tym i pieniądze modyfikują swoje zachowanie, powodując, że odmawiasz społeczeństwu dostępu do tej informacji, przynajmniej natychmiastowego, rozkładasz ten dostęp w czasie, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tego pieniędzy. Istnieją takie teorie, że w ten sam sposób analogiczny traktuje się pewne technologie jeszcze dzisiaj współcześnie obecne jak na przykład paliwa czy, czy źródła energii jakimi się posługujemy aktualnie. Powiedzmy, benzyna, węgiel, tego typu rzeczy są teorie, które mówią, że Jedynym powodem, dla którego te technologie nadal są obecne powszechnie na tym świecie, jest to, żeby jak najdłużej ciągnąć z nich pieniądze. A nie to, że nie mamy lepszych technologii, nowszych, które już dawno mogłyby wyeliminować potrzebę drenowania z planety, zasobów naturalnych, wyciskania z niej ostatnich soków. Okazuje się, że ludzkość jest wystarczająco mądra, Heh. jest wystarczająco mądre, żeby o wiele inteligentniej rozwiązywać pewne problemy, pewne kwestie, o wiele efektywniej, bardziej ergonomicznie, bardziej ekologicznie, ale tego nie robi, dlatego, że inna część tej ludzkości, w organizmie ludzkości, że tak powiem, jest nieetyczna i bardziej interesuje się pieniądzem niż dobrem społecznym. Więc zamiast przekazywać to, co mają najlepszego w umysłach, co mogłoby mocno do przodu posunąć codzienność każdego z nas, na przykład w ogóle uniezależniając od tych źródeł energii, mielibyśmy na przykład energię nielimitowaną, czyli koniec z rachunkami za prąd. No to zamiast tego, no to musimy czerpać skądś pieniądze, musimy robić biznes, no to nie dopuścimy do tego, żeby ta wiedza przeszła w publiczną przestrzeń i sprawimy, że żeby że rachunki płynęły nadal. Strumień pieniędzy płynął nadal. A wiedzę? Przemilczymy. Przemilczymy, że od X czasu wiemy pewne rzeczy, które już dawno by nas uniezależniły od tego. Richard ciekawie to ujmuje, że właśnie takie przemilczanie Informacji, które mogłyby sprawić, że inni będą wzrastać, profitować, że zrobi to dobrą, pozytywną różnicę w życiu innych ludzi, to też jest forma agresji, po prostu, walki. To jest bardzo interesujące dla mnie ujęcie sprawy, dopatrzenie się w tym formę walki czy agresji. I myślę, żebym się z tym zgodził. To jest takie. Wymierzenie tobie ciosu, którego nie widzisz. Nie jesteś świadom, że ci w ogóle go wymierzono. Nie jesteś świadom, że w ogóle ci coś zabrano. Czy że czegoś się tobie odmawia. Ale to, że nie jesteś tego świadom, to nie znaczy, że to nie, zostało, że to nie ma miejsca. Rodzaj krzywdy. Następny cytat pracuje nad rozwijaniem systemu, w którym ludzie mogą swobodnie decydować o swoich własnych czynach. W szczególności mają swobodę, by pomagać sąsiadowi, swobodę w dostosowywaniu czy udoskonalaniu narzędzi, którymi posługują się w swoim. W codziennym życiu. Inny nieco zabawny cytat z tego zbiorku to coś takiego, że jeden z uznanych procesorów MIT, czyli tego Massachusetts Institute of Technology, światowej renomy uczelni, określił Richarda Stallmana jako rodzaj charyzmatycznej figury niczym w Biblii, <śmiech> rodzaju starotestamentowej, w którym w którym kontekście można sobie wyobrazić Richarda jako takiego na przykład proroka Jeremiasza. Czy Richarda do takiego proroka. Fakt, no Richard nawet czasem celowo tak żartobliwie też to ujmuje teraz tego nie przytoczę, ale faktycznie hmm. taka zabawna rzecz Ciekawy, że ten sam ten sam człowiek ten sam profesor mit mówi, że powiedział coś takiego, że jeżeli zapytasz mnie o wymienienie pięciu osób które są nadal żywe obecne na tym świecie które naprawdę pomogły nam wszystkim, Richard Stallman byłby jedno z nich. Co dalej? Przyglądam sobie te cytaty, żeby wybrać coś, co bym chciał przytoczyć. W jednym z cytatów Richard stwierdza coś takiego, jestem przekonany, jestem aktualnie przekonany, że ludzie powinni mieć prawo do publikowania niekomercyjnego, e, redystrybucji dosłownych, wiernych kopii wszystkiego. Teraz w jednym z cytatów on się odwołuje do swojej misji jako takiego big picture, takiego wielkiego obrazu. Można sobie to zresztą dosyć dobrze zwizualizować, można to ogarnąć już po wysłuchaniu tych dwóch dotychczasowych części Molium o Richardzie. Można mieć mniej więcej już dobre wyobrażenie skali, jak duża to jest skala tej misji Richarda, jaką on, jaki on się podjął. I o tej misji on mówi w jednym z cytatów Jeżeli myślisz w kategoriach, jak zamierzam wykonać tą całą gigantyczną pracę, to może być zniechęcające, czy to po prostu może wydawać się zbyt duża. Natomiast chodzi o to, żeby nie patrzeć na to w ten sposób, tylko w kategoriach wykonywania jednego kroku i bycie świadomym jednocześnie, że krok, który wykonasz widoczny dla ludzi, może sprawić, że oni sami wykonają następne kroki. I w ten sposób metodą takiej śnieżnej kuli, metodą taką lawinową dokonamy w końcu tej całej pracy realizujemy tą misję. Czyli innymi słowy, Richard postrzega, o, on nie bierze na swoje barki tak naprawdę całej tej rzeczy. Część osób, zdarzały się osoby, czy zdarzają, które pytają się go o to, jak on widzi w praktyce, żeby wdrożyły się pewne jego postulaty własne tu i teraz. I na nie każde z tych pytań on zna odpowiedź, dzisiaj przynajmniej. Być może on nawet nie będzie już obecny na tym planie, kiedy to wszystkie rzeczy się zrealizują o ile. Natomiast mu nie o to chodzi. Mu chodzi o to, żeby inspirować. Dlatego dla niego było ważne to, żeby pozostawić to gnu Linux, żeby, tak jak mówiłem wcześniej, ten system był takim, taką latarnią, takim punkcikiem, który możecie doprowadzić do całej tej ideologii wolnego oprogramowania. Możesz się z tym zetknąć, poznać, o co w tym chodzi, poznać tę etykę i zacząć samemu żyć w ten sposób generalnie, czyli partycypować w tej wielkiej, wielkiej misji, innymi słowy, zmieniać świat. o no to chodzi, żeby bardziej inspirować, niż żeby samemu wszystko to zrobić. To, to nie jest praca na jedną osobę, to jest bardziej wytyczenie kursu dla ludzkości. Hmm. poza tym w innym miejscu Richard mówi tak, że nie myśl w kategoriach całej pracy całej pełnej tej skali tylko w kategoriach tego kawałka którym zamierzasz się zajmować tej przestrzeni już bowiem ten sam Jeden kawałek, którym się zajmujesz, pokaże innym, że to jest w ogóle możliwe. Więc poprzez to zachęci, uczyni bardziej komfortowym dla innych osób, zachęci ich do tego, by sami podejmowali podobne kroki. To mi się kojarzy z tym nagrywaniem audiobooków znowu, że generalnie um, postacie czołowych lektorów amatorskiej sceny lektorskiej w Polsce osób, które nagrały mnóstwo książek, takich jak Mako New czy Wojtek Meiselbaum, które nagrały mnóstwo książek cieszących się ogromną popularnością, zaznaczam nie tyle pod kątem samych książek, co również pod kątem sposobów, w jaki zostały przeczytane. To sam, sam fakt ich działalności, że, że te osoby stały się tak widoczne, tak popularne, um, sprawił, że, że ten pomysł na nagrywanie książek własnym sumptem trafił do ogromnej liczby ludzi. Ogromna liczba ludzi nagle stanęła twarzą w twarz z taką perspektywą, z taką opcją, że właściwie jest możliwe faktycznie, żeby taki człowiek jak ty czy ja mógł nagrywać książki. Faktycznie. Jedyne z czego trzeba to po prostu zwykły mikrofon, nawet nie musi być przy komputerze, może być zwykły dyktafon nawet, żeby nagrywać. Wiesz, Mako pierwsze książki nagrywał w istocie na dyktafonie. Jeszcze nie na komputerze. Pierwsze Diuny, pierwsze tomy sagi Diuna science fiction. Hmm. I to pokazuje, że to jest możliwe. Dokładnie to, o czym tutaj napisał Richard. Że to jest możliwe i jakby, jak spoglądasz na, na dokonania Mako, czy Wojtka, czy, czy innych czołowych faktorów, to możesz odczuć, że to jest Faktycznie namacalnie w zasięgu ręki, żebyś również ty to robił. Skoro oni mogli, okazuje się, że nie trzeba być jakimś wykwalifikowanym lektorem, gdzieś tam zawodowym, jakieś nie wiadomo jakie procedury, przejść studia nagraniowe, żeby nagrywać, produkować dobrą książkę. Wystarczająco dobrą wystarczająco dobrze przeczytaną. I żeby, jeżeli nie jesteś sam nawet przekonany, przekonana przekonany tej jakości, to zdecydowanie nie trzeba tych studiów nagraniowych, profesjonalnych, firm za to żeby ludzie, mnóstwo ludzi doceniało Twoją pracę, cieszyło się, czerpało z niej. Co już samo mówi za siebie i co naprawdę mierzy jakość. bo różnica jest realna, że faktycznie wielu osobom robi to pozytywną, dodatnią różnicę. I ty, że teraz jeżeli widzisz takiego Mako, czy, czy Wojtka, czy innych, czy widziałeś, widziałaś, bo już tego tak nie widać, ale kiedy jeszcze było, to mogło być to dla Ciebie taką inspiracją, mogło być to takim stymulatorem, czymś, co sprawi, że być może będzie nawet tym decydującym czynnikiem, bodźcem, impulsem, że sięgniesz po mikrofon i zaczniesz samodzielnie nagrywać, żeby też to robić. Wybierzesz jakieś własne książki i będziesz te książki nagrywać i publikować, tak jak oni. Wnosząc również dodatnią wartość w życie innych ludzi tym samym. To mi się dokładnie kojarzy również z znacznie starszą analogią, kiedy powstawały Pierwsze tak zwane magazyny internetowe, wirtualne, czasopisma dostępne za darmo w internecie, tworzone przez tak zwanych amatorów, dokładnie tak jak z tymi lektorami audiobooków, czyli takie osoby jak ty czy ja, taka przeciętna jednostka ludzka, yy, która nagle wpada na pomysł, żeby stworzyć sobie magazyn internetowy, czy takie odpowiednie gazetki szkolnej albo i nie w której będzie umieszczać różne rzeczy, jakieś tam żywnie podoba, opowiadania swoje, czy jakieś czy innych ludzi, wiersza, jakieś artykuły, przemyślenia, spostrzeżenia, cokolwiek, wrażenia znowu obejrzonego filmu. Zaczęły powstawać takie magazyny. Początkowo nawet jeszcze w tych takich pra internetowych czasach, to były one nawet rozpowszechniane, powiem ci, dla ciekawości na dyskietkach, jeszcze nawet nie wysyłane przez internet, tylko rozsyłane do ludzi tradycyjną pocztą na takich kwadratowych 3,5-calowych dyskietkach komputerowych. Ha. Faktycznie tak kiedyś było. Później te magazyny były rozpowszechniane w internecie i były czasy, kiedy można było sobie prenumerować takie magazyny, spisywało się własne e-mail i tak dzisiaj jak dostaje się newslettery, tak wtedy dostawało się taki magazyn na własną skrzynkę mailową, w formie archiwum ZIP, czy RAR, powiedzmy, czy nawet niektóre miały własne instalatory. I co ciekawe, te magazyny też były publikowane na płytach dołączanych do różnych czasopism papierowych, nawet dosyć znanych. Przecież kto pamięta taką gazetkę, która nazywała się CD Action? I no, chociażby w tej gazetce był szereg cały takich magazynów dołączanych z tego co pamiętam. Hmm. I o co chodzi z tymi magazynami? Dlaczego one mi się kojarzą teraz? Dlatego, że wtedy był taki boom wręcz na te magazyny. Coraz więcej ich zaczęło powstawać, dlatego, że ludzie widząc, obserwując, że normalny człowiek, normalny człowiek, jakiś powiedzmy gimnazjalista, czy człowiek ze szkoły średniej, wówczas jeszcze może gimnazjum nawet nie było, potrafi takie coś robić, może takie coś robić, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić i wszyscy się dobrze wszyscy tym bawią, to i ja mogę. To ja mogę zrobić coś własnego, bo może okazuje się, że chciałbym. Może okazałoby się, że bym chciała. Żeby mnie to pociągało. I w ten sposób ludzie poczuli się realnie, skutecznie zachęceni. Co czy za świetny model rozwoju własnego? Kiedy nikt Ci nie każe tego robić, tylko czujesz prawdziwą inspirację, czujesz prawdziwy zew, czujesz się zachęcony, zachęcona, a nie odwrotnie. Przez jakieś bzdurne, iluzoryczne um, poglądy, że nie możesz tego robić, dopóki nie zrobisz studiów dziennikarstwa, jakichś kursów na pisarstwo, bo wcześniej to nie mi się pokazywać publicznie, tylko pisz do szuflady, bo żenada. A jak masz się inaczej rozwijać niż tylko pisząc? A jak mają inni z tego czerpać? Jeżeli 95% swojej twórczości będziesz chować przed światem, jak ty w ogóle masz się rozwijać wówczas? kiedy będziesz się chować. No. Więc y, tamte magazyny internetowe w tamtych czasach, one zarażały pozytywnie innych y, entuzjazmem do tworzenia. Stąd tych magazynów się wówczas pojawiało więcej i więcej. Niektórzy poczytywali sobie to za negatywne zjawisko, dopatrując się w tym y, słomionego zapału. Ja uważam, że dobrze się, się działo. Także owszem, część faktycznie nie wypalała, okazywała się słomianym zapałem, natomiast jednakowoż część zostawała. A nawet, nawet te, które okazywały się słomianym zapałem, wniosły bardzo wartościową rzecz w życie tych ludzi, którzy to tworzyli, czytelników też, ale w życie tych ludzi, którzy to tworzyli, również mogły mogło to wnieść wartościową bardzo rzecz, mianowicie to, że ci ludzie sprawdzili namacalnie, empirycznie. Czy to byłoby w istocie dla nich, czy nie. Jest część rzeczy, których nie możemy być pewni, dopóki tego empirycznie nie sprawdzimy. Nie zakosztujemy. Można sobie dowolną ilością elokwentnego słownictwa opisywać smak, na przykład jabłka, i nigdy nie będzie to w ogóle konkurencyjne nawet z sytuacją, w której weźmiesz to jabłko do ust i skosztujesz. Więc ja uważam, że, że to, że ci ludzie, te osoby powoływały do życia magazyny internetowe, choćby one gasły po niedługim czasie od wskrzeszenia, od narodzin, ja uważam, że to było dobre. Dlatego, że to im coś powiedziało. Pozwoliło im to zweryfikować, czy to by było dla nich, czy nie. Stąd to inspirowanie innych, do, to mi się podoba właśnie, tutaj Richard dokładnie o tym mówi, że to co robisz może mieć właśnie taką moc inspiracji innych, może innym pokazywać, że, że to jest możliwe i przez to może zachęcać innych, żeby podejmowali podobne kroki. Być może nie śmieliby tego robić, nie czuliby wystarczająco śmiałości, czy nie czuliby się wystarczająco komfortowo bez Ciebie. Ale z Tobą, kiedy pokazałeś, czy pokazałaś, że jest to możliwe, że coś tam jest możliwe, może się okazać, że ktoś jeszcze zacznie to robić. A więc mamy więcej rozwoju, więcej dodatniej wartości na Ziemi. Hmm. Jeszcze w jednym z cytatów Richard mówi o gotowaniu. Ciekawe, to jest jedna z takich zabawnych analogii, której on używa, zabawnych, ale i trafnych, a propos tych całych praw autorskich. To on używa konceptu, żeby to jakoś zilustrować, używa konceptu przepisów kulinarnych. I proponuję taki eksperyment myślowy, żeby wyobrazić sobie sytuację, w której masz jakiś... Twój, twój znajomy, czy, czy Twoja koleżanka, przyjaciółka dzieli się z Tobą przepisem, przepisem kulinarnym. Albo może Ty masz jakiś świetny przepis. No ale weźmy, powiedzmy, weźmy taką sytuację, że... że... Ty masz przepis, ok, no, ty jesteś autorem przepisu, udało ci się skonstruować jakiś świetny przepis kulinarny, który bardzo zasmakował twoim przyjaciołom i oni chcą yy, znaczy proszą cię o to, żebyś przekazał im ten przepis, ale wyobraź sobie, że teraz przepisy kulinarne pokryte byłyby prawem autorskim i okazuje się, że nie możesz nie masz prawa im tego przepisu przekazać <laughs> co by to było że nie miałbyś, czy nie miałabyś prawa przekazać im tego przepisu na tą potrawę. Albo powiedzmy, jak już jakimś sposobem miałyby ten przepis powiedzmy, czy powiedzmy ty masz przepis jakiś z zewnątrz, a jeszcze znowu w ten sposób, masz przepis z zewnątrz, ale powiedzmy nie wolno ci spożywać jakiegoś składnika obecnego w tym przepisie. Więc potrzebujesz zmodyfikować ten przepis, żeby, żeby on po prostu tobie nie szkodził. Bo nie wiem, masz na coś uczulenie, albo z jakiegoś innego powodu nie możesz czegoś tam spożywać. No i znowu, nie możesz, prawa autorskie, brak dostępu do źródła i tak dalej, nie możesz tego zrobić, nie masz prawa, co by było, gdybyś nie miał faktycznie prawa tego zrobić, czyli co, nie możesz, w takiej sytuacji nie mógłbyś, nie mogłabyś w ogóle korzystać z tego przepisu, chociaż wystarczyłaby jedna zmiana, żeby tobie służył, żebyś czerpał, czerpała z niego przyjemność, a tutaj nie możesz, bo cho, prawa autorskie. To mniej więcej, pod, właściwie dokładnie tak samo wygląda kwestia z programami komputerowymi. Tylko, że po prostu z programami komputerowymi, o ile jak się posłucha tej analogii z przepisami, to się wydaje, no tak, to jest oczywiste, brzmi absurdalnie, o tyle w przypadku programów komputerowych zostaliśmy tak wmanewrowani w tą mentalność, że zupełnie już się nam to oczywiste i absurdalne nie wydaje jednocześnie w kwestii programów komputerowych. Tak bardzo nam wymawiano, że to jest w porządku, ta sytuacja, że wręcz jest odwrotnie, że jest nie w porządku mieć możliwość analizy programu, modyfikacji jego samodzielnej, dzielenia się nim z innymi itd. Hmm. Patrzę jeszcze w cytaty, czy coś jeszcze się znajdzie. Hmm. Pamiętaj, nigdy nie zmuszaj nikogo do współpracy z kimkolwiek, lecz upewnij się, że każdemu wolno współpracować. Każdy ma wolność, by tak czynić, jeśli tego pragnie. To jest też przykład świetnej etyki pedantycznie egzekwowanej i pedantycznie rozumianej, żeby nikogo nie zmuszać do współpracy. Zapewnić możliwość współpracowania, zadbać jak najbardziej o to, żeby każdy miał prawo współpracować, ale to nie znaczy, żeby zmuszać, żeby nawet insynuować, że, że ludzie powinni ze sobą współpracować. To jest etyka, to jest w ogóle pedantyczna etyka. Żeby żeby nawet tego nie insynuować. Tylko po prostu zapewnić możliwości i kto chce, to z nich, żeby mógł skorzystać. A kto nie chce, to też jest w porządku. Niech żyje własnym życiem. Ma do tego prawo żyć wedle własnej woli. Ale nie byłoby już w porządku, gdy rościć sobie takie prawo do tego, żeby uważać że wiemy, co każdy człowiek powinien robić. Nie co powinien mieć możliwość, ale co powinien w istocie robić. Co powinien wybierać. Czyli w tym przypadku nawet współpracować. Nawet w tym Richard dopatruje się braku etyki i słusznie, moim zdaniem. Gdyż nie powinniśmy nigdy rościć sobie prawa do myślenia za innych, uznając w zamian pełną wolną wolę i niezależność człowieka, czy istoty. Możemy jednakowoż zadbać o to, żeby każdy miał możliwości, jeżeli chciałby z nich korzystać, to żeby miał te możliwości. Otwierać drzwi, ale nikogo przez nie nie przepychać, nie nachierowywać, nie zachęcać, nie, nie manipulować, żeby przez nie żeby chciał to uczynić. Patrzę dalej w cytaty. Co ciekawe, jedną z takich właśnie ciekawostek smaczków jest, że w którymś miejscu możemy przeczytać, że nawet wielkie firmy znane dosyć potrafią inwestować i rozwijać wolne oprogramowanie publikowane na licencji GPL czy Copyleft. Takie firmy jak HP czy... Tak, patrzę, co on jeszcze wymienia. IBM czy Sun. Firmy, o których byśmy to nie podejrzewali. Których byśmy o to nie podejrzewali w ogóle. Patrząc to demoniczny spot reklamowy z firmy Apple z dawnych lat, demonizujący firmy IBM. Jako takiego giganta, dinozaura, ciemiężącego ludzkość. Hmm. Ale jednak fakt, okazuje się, że firma to niekoniecznie każdy jej pracownik. Niekoniecznie każdy jej oddział. Firma to uogólnienie. Hmm. Ale nie każdy, nie każdy musi, nie każdy jej organ, nie każdy jej uczestnik musi być wierną kopią jej credo czyli takiego ogólnego stanowiska biznesowego. Podobnie zresztą jak, zresztą to jest po prostu jeden z wielu przykładów na to, że nie warto odskierować się w życiu stereotypami czy uprzedzeniami. Podobnie jest z tak zwanymi mainstreamowymi dziennikarzami. Są osoby, które uważają, że mainstreamowi dziennikarze to tam nic nie wiedzą, wręcz albo nie chcą wiedzieć. Czyli tak mainstreamowi, czyli dziennikarze tak zwanego głównego nurtu, tacy dziennikarze, których widzisz w Wiadomościach w telewizji, czy w różnych programach w telewizji, czy w radiu oficjalnym, to istnieją osoby, które uważają, że istnieje z jednej strony wiedza alternatywna, jakaś tam andelagandowa, coś o czym się nie mówi w oficjalnych mediach a z drugiej strony te właśnie oficjalne media, w których dziennikarze pracujący są ignorantami celowymi lub nie. A to jest uogólnienie tak naprawdę. Co ciekawe są audycje, nawet coraz więcej być może audycji się pojawia w internecie, które są prowadzone w tej przestrzeni alternatywnej wiedzy, o której się nie mówi w telewizji, a prowadzone są przez tych samych speakerów, czy prowadzących, czy, czy radiowców okazuje się, którzy albo jedną nogą są tam, drugą tu, albo wręcz całkowicie w którymś punkcie swojego rozwoju zawodowego opuścili przestrzeń mainstreamu i zdecydowali się przejść na, na tą przestrzeń alternatywną, gdzie dopatrzyli się, że mają znacznie większą swobodę mówienia o tym, o czym by naprawdę chcieli nie nie każdy poprzez to, że jest tam, gdzie jest, jest taką osobą, z jaką się to miejsce kojarzy. Przykładem, przykładem takiej osoby jest Howard Hughes, który jest prowadzącym takiego podcastu, audycji um, Unexplained, The Unexplained, tak to się nazywa. To jest anglojęzyczna audycja dedykowana zjawiskom paranormalnym, wydawana już od lat, był o bogatym, bogatym archiwum i przecież ten Howard Hughes to ma całkowicie takie podłoże, background, tło komercyjne. I w którymś momencie on po prostu faktycznie przeszedł z drugą stronę mocy i zaczął robić coś własnego. Ale to jest dokładnie człowiek z mainstreamu przecież. Podobnie inna postać, jaką jest Art Bell, tak zwany tak zwany, znany w pewnych kręgach, bardzo znany w pewnych kręgach, w Polsce może mniej, ale bardzo znany, bardzo, bardzo znane nazwisko w Ameryce. Też radiowiec hmm, od pokoleń znany. To ikona wręcz, który właściwie dzisiaj, co robi, to nagrywa zresztą od dłuższego już czasu audycje również na takie tematy alternatywne, o których raczej nie usłyszysz w telewizji czy w oficjalnym radiu. Ale on to robi. Postać, o którą biłyby się wszystkie tamtejsze, i nie tylko tamtejsze, były światowe rozgłośnie i stacje, oferując dowolne sumy prawdopodobnie wynagrodzenia. Co ta postać robi? To nie wybiera niczego takiego, tylko zamyka się w domu, na pustyni, w Nevadzie, gdzie mieszka i. I Broadcastuje, czyli emituje własną audycję amatorską w internet o rzeczach, o których chce mówić swobodnie, bez skrępowania. Zaprasza uznanych gości, którzy się godzą na to, tym bardziej, że on zrobił sobie wcześniej reputację jako jeszcze mainstreamowa osoba, a teraz działa na korzyść tej przestrzeni alternatywnej, która zajmuje coraz więcej miejsca i coraz więcej o niej słychać. Hmm. Stąd też ta informacja, że IBM, firmy takie jak IBM, HP, Sun, że zdarzało im się, jak najbardziej może do dnia dzisiejszego, im się zdarza wspierać czy rozwijać oprogramowanie wolne, to nie jest informacja totalnie kosmiczna, czy, czy taka niedowierzenia. To jest wręcz informacja, która daje do myślenia na swój sposób pokazując, że jednak można, jeżeli się tylko chce. Że to nie jest kwestia niemożności. Że nie można na przykład robić biznesu na wolnym programowaniu. Czy że nie opłaca się rozwijać wolnego oprogramowania. Hmm. Patrzę sobie dalej. Cytaty znowu. W którymś z tytułów Richard stwierdza, czy zwraca uwagę, że ogromna efektywność procesu rozwijania wolnego oprogramowania stanowi jedną z przyczyn, dla których jest ważne, żeby świat się przełączył na takie programy właśnie. Na, na tą właśnie gałąź ta ogromna efektywność rozwoju, o, o co tu chodzi? To chodzi właśnie o ten model, o którym też już opowiadałem, o ten model takiego organicznego, społecznego rozwijania programu, nie jakby hmm, nieograniczony, nielimitowalny korporacyjnymi i różnymi firmowymi procedurami, tylko po prostu gdzie cały rozwój oddaje się w ręce społeczności, ty i ja, i nasza społeczność. I my robimy to, co robimy. My to rozwijamy. Robimy to na bieżąco, tu i teraz. Widzisz błąd, zgłaszasz go na forum. i Ktoś inny go widzi, naprawia. Znajduje się zaraz. Ktoś, kto, kto chce go naprawić, kto potrafi i chce go naprawić, naprawia, wypuszcza wersję. wypuszcza czy Ktoś inny wypuszcza wersję alternatywną, którą napisał do własnych potrzeb lub widział jakiś własny sposoby na realizację danych funkcji, w ten sposób się żywo rozwija i prężnie dany program bezkonkurencyjnie, szybciej, dynamiczniej, efektywniej niż w jakiejkolwiek firmie czy korporacjach. Dlatego, że w jakiejkolwiek firmie i korporacjach zwykle mamy do czynienia z łańcuchami różnych procedur, z marketingiem, z takim konceptem co się opłaca, co nie, analizą rynku, z konceptem pieniądza na pierwszym miejscu, często okroć. To co mówiłem, czyli nie zawsze dobro użytkownika jest na pierwszym miejscu, mówiąc eufemistycznie. A więc jeżeli nawet coś zostanie rozwinięte, to zanim ty to dostaniesz, to nie tylko może minąć dużo czasu, czy jeszcze możesz wręcz potrzebować za to zapłacić znowu i znowu i znowu. no Nie o to powinno w tym chodzić właściwie. A tutaj okazuje się, że można to robić inaczej, można to robić tak zdrowo tak jak mówiłem, bezkonkurencyjnie, efektywniej, bardzo dynamicznie i bardzo prężnie. I widzimy to bardzo dobrze na przykładzie społeczności wokół systemów linuxowych chociażby, chociażby, choć nie tylko. Hmm. Jak prężnie, dynamicznie i wspólnie te społeczności rozwijają, rozwijają ten projekt wokół którego są zgrupowane, jakiś czy cały system, czy poszczególne programy, to się wszystko tak świetnie organicznie rozwija. Znacznie bardziej czuć e, responsywność osób zainteresowanych w tych społecznościach niż w kontekście jakichkolwiek firm czy korporacji, gdzie się czuje bardziej człowiek obco, jakby pisał do jakiegoś nieludzkiego organu, modląc się, czy trzymając kciuki, żeby jego... List został rozpatrzony w ogóle, wzięty pod uwagę. A tutaj ludzie, po prostu ludzie, ludzkie podejście, ty i ja, tak jak już mówiłem, razem to robimy. Tak jak w najnowszej, dosyć, dosyć świeżej takiej przeglądarce, która się pojawiła w przestrzeni, przeglądarce internetowej, zaraz obok Opery, Chroma, Firefoxa, przeglądarka, która się nazywa Vivaldi. Bardzo interesujący produkt o mm, ciekawej genezie. I to dokładnie to samo. Vivaldiego tworzy grupa entuzjastów po prostu, która, która za mocno tej przeglądarki obrała sobie takie zdanie przeglądarka dla naszych przyjaciół. I czytając blogę chociażby teamu, czy jakby zespołu tworzącego tą przeglądarkę, a to nie jest niszowa przeglądarka, zaznaczam, bo to jest przeglądarka tak naprawdę, która w sporej mierze stanowi alternatywną operę. Opera to jeden z najpopularniejszych przeglądarek obok Firefoxa i Chroma. Ale z Operą, tak najkrócej mówiąc, z Operą stało się coś takiego, że poszła w kierunku nieodpowiadającym części zaangażowanych osób, więc um, część osób przestała lubić operę i jeden ze współzałożycieli wręcz firmy Opera Software odszedł od niej, bo też miał podobne odczuwanie, że z operą coś się dzieje tak, poszła nie w tym kierunku co trzeba, co zawsze miała iść. Straciła jakby pewien cel, ten słuszny. Więc żeby, żeby jakby wskrzesić ideały stojące za operą, które czyniły ją kiedyś jeszcze, jeszcze jakiś czas temu tak bardzo unikatową i wartościową, żeby to wskrzesić i przede wszystkim rozwijać dalej, to ów współzałożyciel Opery postanowił założyć własną firmę, pójść na swoje, odszedł z Opery, faktycznie zrobił to, założył własny projekt. Część ludzi z zespołu Opery również odeszła i poszła za nim. Plus jacyś jego znajomy się do tego dołączyli, przyjaciele faktycznie i zaczęli taki Faktycznie projekt, który bardzo, pomimo tego, że to jest niby mainstream, bo przecież nadal mamy do czynienia z teamem Opery tak naprawdę w sporej mierze, tylko już pod inną nazwą, to przecież czele, na czele tego wszystkiego stoi współzałożyciel Opery Software, który był nawet jej CEO, czyli dyrektorem generalnym przez jakiś czas. Czyli niby oficjalna mainstreamowa konstrukcja bloga, zespołu, czy coś się bardzo kameralnie. Angielski język postów brzmi bardzo, znaczy może nie bardzo, ale brzmi tak fajnie, nienatywnie, że tak powiem, co, co daje takie ciepłe odczucia. Tematyka postów też trudno wierzyć mi czasem, że czytam oficjalnego bloga takiej kolejnej mainstreamowej przeglądarki. Bardziej to się czyta jako faktycznie przyjacielski blog, przyjacielskie posty, jakiegoś. Pierwszego lepszego amatorskiego blogera, amatorskiego w pozytywnym słowo w takiej szczerości intencji, szczerości przekazu. W jednym z najnowszych postów pisali tam o tym, jak jeden z ich przyjaciół zdecydował się wraz ze swoim nauczycielem w szkole zaprezentować przeglądarkę Vivaldi w klasie żeby sobie poeksplorowała, żeby sobie dzieciaki poeksplorowały nową przeglądarkę, powiedziały co o niej sądzą, może zgłosiły jakieś sugestie itd. No, takich rzeczy bym się nie spodziewał, tak kameralnie brzmiących na, na blogu dużego projektu, który właśnie wyszedł spod flagi wielkiej znanej wszystkim niemalże opery. Wow. No Gdzie ta oficjalność biznesu? Komercja, a taka ludzka atmosfera, tak jak mówiłem, ty i ja, przeglądarka dla naszych przyjaciół. To mi brzmi w takim duchu skutecznie. Podoba mi się, że tamto w istocie uzyskują taki właśnie klimat. Stąd niesamowita efektywność rozwoju niesamowita efektywność rozwoju oprogramowania poprzez to, że oddaje się ten rozwój w ręce ludzi, bez żadnych pośredników, w ręce osób bezpośrednio zainteresowanych, użytkowników i programistów, pasjonatów. Patrzę dalej w te daty. i w jednym z nich Richard stwierdza tak. Mógłbym powiedzieć, że minimalna wolność, jaką powinniśmy posiadać względem każdego rodzaju opublikowanej informacji jest wolność do niekomercyjnego, jej, do niekomercyjnego i dosłownego jej rozpowszechniania, redystrybucji. To jest taka esencjonalna, minimalna wolność, którą Richard uważa w tym cytacie, że, że powinniśmy posiadać prawo do jej rozpowszechniania. To jest to słowo klucz następne Obok wolności i etyki to słowo dzielenie się. Dzielenie się jako taka esencja właściwie rozwoju, jako paliwo rozwoju, fundamentalna rzecz, być może najważniejsza rzecz w rozwoju, żeby w ogóle rozwój miał miejsce nas, ludzi, jako cywilizacji, jako całości, nie jako zamkniętych jednostek odseparowanych od siebie, bo w ten sposób nie będziemy się nigdy organicznie rozwijać, co najwyżej przypadkiem i o, o ciężale. Natomiast, żeby to szło gładko, synchronicznie, płynnie, efektywnie, potrzebne jest dzielenie się. I to dzielenie się nieskrępowane. Dlatego Richard tak to akcentuje. Hmm. I to był ostatni cytat, który chciałbym dzisiaj tutaj przytoczyć. Ja wszystkie te cytaty wrzucę. Jak już wspominałem wcześniej, do notatek, do dzisiejszego rozdziału Mulium większość z nich będzie w języku angielskim. Więc nie, nie wszystkie się pokuszą o przetłumaczenie, więc do części z nich przyda się znać angielski, ale część jest przetłumaczona, tak jak zresztą przytoczyłem po polsku. Hmm. Więc dzisiejszy rozdział Mulium, rozdział 25. Był dedykowany Richardowi Stalmanowi. Była to część druga, tak naprawdę, takiego minicyklu um, hmm, o Richardzie Stalmanie, zainspirowanego zbiorkiem esejów jego autorstwa, a wcześniej książką w obronie wolności, tak naprawdę, innego autora, który pisze o nim z innej perspektywy, innymi oczami widziany Richard Stallman, Zapraszam. Książka darmowo dostępna legalnie na łamach wydawnictwa Helion w Polsce. Bez żadnych haków, krzaczków i tak dalej ukrytych, tylko naprawdę jest to darmowa książka. To był warunek zresztą, dla którego mogła być ona opublikowana, żeby była darmowa, żeby była w nieskrępowany sposób dostępna dla każdego i żeby każdy mógł co więcej ją samodzielnie rozpowszechniać. Oczywiście pod warunkiem zachowania tych wszystkich wolności, tak jak każe ta licencja GPA. Więc to był rozdział o Richardzie Stalmanie, właściwie dwa rozdziały, a gwoli tradycji na koniec, na zakończenie dzisiejszego mulium. Chciałbym przeczytać Tobie kolejny wiersz mojego autorstwa dla przypomnienia dla siebie oraz dla ciekawości Twojej. Jeżeli interesujesz się poezją, jeżeli nie, to można już sobie właściwie podarować. dalej słuchanie? Zawsze tak właśnie z tego powodu dla wygody umieszczam te wiersze na samym końcu audycji. Dzisiejszy wiersz nosi tytuł Uza numerek 4. Tych łez było kilka. Były poprzednie, ale wybrałem do dzisiejszej publikacji numer czwarty. Uza numerek 4. Wiersz z 19 grudnia 2002 roku. Uza. Po co zapalałem światło, Jeśli poświata płonie tylko w wyobraźni? Po co mimo dystansu, Mimo wzroku przez, nie na? Po co pragnąłem Cię ujrzeć? Przecież żyjesz w mym śnie, Budzisz się, gdy zasypiam, Nie zawsze zasypiasz, gdy się budzę. Dzięki latarni wewnątrz Wciąż nieposłuszna nadzieja, wciąż względem przypadkiem spotkanych, podczas gdy wszystkiego dowiem się, gdy usnę, gdy nie trzeba już będzie torturować nadziei, gdy nie będzie już potrzebna. Niepotrzebnie chwila wznieca iskry, ogień wieczny płonąć będzie gdzieś tam. Dzieci chwili tego nie rozumieją, nie tłumaczę, gasnę. zasypiam by się obudzić. Dziękuję Tobie za całą uwagę w dzisiejszym podziale MOLIUM. Żyjąc Tobie przyjemnego wieczoru, nocy, dnia, poranka, wieczoru. Jeszcze raz. Ha, <grywka> ha, Życia. <grywka> Mówił Thomas Lee.